I have come here to chew bubblegum and kick ass, and I'm all out of bubblegum. Oh, Audycją rozrywkową VHS 120, wydanie pierwsze, ja się nazywam Wojtek Mroczek, a jest tutaj ze mną Daniel Zir Kasprzykowski, witam serdecznie w pierwszej audycji. Ja się nie pochwaliłem swoim nikiem, a Ty się pochwaliłeś swoim nikiem, ja jestem Wojtek Mruk Mroczek. Tak. To formalności mamy za sobą, już się znamy, słuchacze nas dopiero poznają. Witamy serdecznie. Jesteśmy oczywiście obaj bardzo spięci i zestresowani, ale mamy nadzieję, że nie będzie tego słychać, bo będziemy gadać o samych przyjemnych rzeczach i od razu może po prostu do tych przyjemności sobie przyjdziemy. Tak, mamy, mamy profesjonalną karteczkę, na karteczce są wpisane tematy, a pierwszy z nich to jest Kung Fury Knapik Edition 2015. Tak, przygotowaliśmy specjalne menu, po którym będziemy jechać, więc tak jak powiedział, mruk, zaczniemy od Kung Fury, które ostatnio zarzuciło internet i wszystkich, wszystkich fanów na, na naszej tematyki, do której nawiązujemy, czyli tam klimatów 80. VHS, retro. Może filmem, od razu powiemy, podobało nam się. Tak, filmem, który uzbierał na, na Kickstarterze, na swoją na swój byt, który został za darmo udostępniony dla ludzi, 30-minutowy, po prostu jeden wielki retro-gag. Właśnie, wiesz co, mi to strasznie przeszkadzało, bo ja od razu wiedziałem, że to będzie jeden wielki gag. I, i w związku z tym miałem duże opory, żeby to obejrzeć. I tak podchodziłem do tego, jak jest do no bo okej, okay, trailer był świetny, tak? I ja miałem takie wrażenie, że no, to jest taki właśnie trailer, jaki, jaki powinien być i, i wystarczy. I potem jeszcze była piosenka Davida Hasselhoffa, True, True Survivor. Tak, które na, na, napompowało jeszcze bardziej oczekiwanie y, na film. Re I survivor, chyba. Re I'm a Survivor chyba. I'm a survivor. Tak mniej więcej tak poleciało, leciało. na każdym razie... Myślę, że survivor. masz to, myślę, że masz to, <laughs> jesteś, jesteś po prostu w ciele tak, dokładnie. Ja swoją, ja osobiście czekam na ten film i strasznie mi się podobał. To było pół godziny spędzone w robocie, gdzie siedziałem, nie miałem co robić za bardzo, obejrzałem go. Strasznie mi się spodobał. Na zasadzie zaczął się, skończył i nie było tam chwili, w której się nudziłem. Nie było kwasu w stylu say what, na zasadzie nie, nie nudził mi się. To było naprawdę pół godzinki wypełnione wszystkim, wszystkim. Właśnie, wiesz, to, to że to było pół godziny wypełnione wszystkim, to, to, to, to było to, czego ja się najbardziej bałem. Także tam będzie wszystko łącznie, wiesz, łącznie z kuchennym zlewem. Mm mhm. Były tam takie momenty, które, które bardzo mocno jakoś mi tam już jednak spowodowały to, say what. a jeden. Tak, tak, tak. Ten, no, ten, ten, co na przykład? No, wiesz, to kung, kung fuhrer, tak, no, cały, cały, cały ten motyw, wiesz, z Adolfem Hitlerem, że, że, że, że on jakoś tam zapęklił w czasie, że, że tutaj wrócił, tu już wcześniej był, że tak naprawdę to wszystko było niedomknięte, no tak nie, nie do końca mnie to kupiło, ale to nie znaczy, że się nie bawiłem fajnie. No, naprawdę mm. fajnie się bawiłem, ale najbardziej, najbardziej mi się podobała warstwa wizualna jednak, no, tak? Nie Ale jakby nie jak, jak patrzeć w trailerze King Kung Kung Führer to był, W samym trailerze to był, to był taki motyw, leci sobie ten trailer, pokazuje wszystkie fajne rzeczy i nagle end Kung, Führer. I jak pokazywałeś to komuś, to było jej, co No sorry. tak, tak, jeszcze wiesz, na założy i to wszystko. No, no tak, to, to w trailerze robiło super wrażenie. Ale potem, jak już to oglądałem w filmie, to miałem tak, że okej, okay, ja już wiedziałem, że tam będzie Hitler. Wiedziałem, że będzie, że będzie Kung Führerem tak naprawdę nie miałem takiego wrażenia, że to jest jakoś super wiesz, wymyślone. No, że to jest po prostu tak do, bo ktoś z, miał, ktoś z tego miał bekę. I to nie jest do końca to, co ja chcę oglądać, ale mm. akurat to, że to było pół godziny to jest tyle, ile byłem w stanie tego, tego, tego wciągnąć. Przy okazji świetnie się bawię z tym, co widzę na ekranie, no bo od strony wizualnej to po prostu była perfekcja. To jak to było zagrane przez tych, przez tych wszystkich amatorów, jak, jak to wszystko było potem w postprodukcji doprowadzone do takiego stanu właśnie VHS. No to było, to było po prostu super. No i w sumie A, Ale to się było powiedzieć... najfajniejsze, tak? Dlaczego ja w ogóle czekałem tak długo z obejrzeniem tego, bo ja nie obejrzałem tego w dniu premiery. No właśnie, czym się, no różnimy, i... z czym się różnimy, że ja obejrzałem e, oryginalną wersję mhm. po, po, po angielsku i nie miałem okazji usiąść, Knapika obejrzeć, a Ty właśnie na to, na to czekałeś, żeby... Ja czekałem, ja, ja bardzo szybko się dowiedziałem, że ktoś tam wymyślił, że gdzieś tam na końcu musi być czytał, to masz Knapik. I stwierdziłem, tak, tak to mogę obejrzeć, tak to mogę obejrzeć, tak na pewno mi się będzie podobało. Dla samego Knapika to obejrzę. No, okazało się, że tam jest dużo więcej niż Knapik, ale myślę, że takie moje wrażenia z lektorem były, były, były, były To w ogóle świetna akcja, bo przecież powstał, brutalne. momentalnie powstał fanpage i, hmm. i to w ogóle się zdarzyło, bo to też po prostu ktoś to i to się w ogóle zdarzyło, Tak, co też właśnie dowodzi, że, dowoli, że ten napis jest facetem z niesamowitym jajem, bo jakby podłapał tak. ten temat tak, tak, tak, z takim naprawdę Również zaangażowaniem. Jako ikona tamtych czasów podłapał ten temat, jeszcze teraz w Warszawie na żywo był podczas... Yy... Pokazu, pokazów. Pokazów tak? Muzeum Techniki, w Pałacu Kultury na Pixelodzie. Hmm, więc też był wśród ludzi, bawił się, promował to. Myślę, że ja dobrze, się, dobrze się czuje ze swoim statusem kultowego lektora. Nie, nie, nie wiem, nie jest tak, że wykorzystuje ten, ten, ten status. Nie, no bo no inaczej no, nie słuchać o nim tak naprawdę. Natomiast tak? po prostu no, jest, jest, jest, jest legendą i mhm. nie zawodzi, zdecydowanie nie zawodzi. Przyszedł zresztą na, tą, na ten pokaz w fajnej koszulce, nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, ale... kilkomen voice-over bodajże tak, coś kill, takiego. Tak, Kingkommand voice-over. To, to, to naprawdę, naprawdę świadczy o tym, że facet jest z dużym, dużym poczuciem humoru. Bardzo fajnie, że ktoś to wymyślił. Jeszcze lepiej, że się to że się Tomasz napik z, zgodził. Tak. I, I co? I dodaję że ta wersja właśnie yy, z Knapikiem też jest oczywiście... Na YouTubie za darmo do obejrzenia. Dzięki, dzięki uprzejmości również tych oryginalnych twórców a, to było możliwe. No i co? No i chyba polecamy po prostu. No bo... Tak, jak najbardziej. Oryginalny jest jak najbardziej. z snapikiem myślę, że tym bardziej, tym bardziej. Tak, ja wyszedłem z tym wszystkim na Marudę, ale nie bez powodu z tym mrukiem. E, nie, naprawdę. Podobało mi się. Więcej byłoby za dużo pewnie, ale, ale to było, to było. To tak, było. dla kogoś to oczekuję naprawdę nieangażującego mózg spełnienia, spędzenia czasu. Bardzo fajna rzecz. I jeszcze jeżeli właśnie faktycznie jest w stanie w głowie skojarzyć kasetę magnetofonową z ołówkiem, tak? Bo to jest jednak film dla ludzi w pewnym wieku, dla takich jak nas dziadków, tak. dla dzieciaków po 30. A? Tak, to taki właśnie był trend bardzo subtelny. A żeby się dobrze na tym bawić, trzeba, trzeba znać kontekst. Jeżeli, jeżeli ktoś nie jest zafascynowany atee to to, to może, może tego po prostu nie kupić. Tak, no ale pewnie też nie będzie słuchał tej audycji, jeżeli nie jest zainteresowany tym szczerze. Nie, no wszyscy będą słuchać tej audycji. Tak, my, na dobrze. My, więc, więc wypromujemy ATEE-sy, spowodujemy, że, że od, od, od roku 2020 wprowadzane będą nowe atee Ben, no, przy, przy, tak, bo to, to, to jest temat, który przeżywa teraz swój Reborn, tak, swój to bardzo, Wystarczy bardzo bardzo spojrzeć życzy. na to, co, co możemy sobie w tym roku obejrzeć w kinach. Same, same rebooty, tak. dokładnie, yy, o, których, o których jeszcze powiemy i będziemy do tego wracać na pewno w przyszłej edycji, no i też o tym będzie w tej edycji mieć trochę... AI, A i następne. Tak, następne. Żeby nie wyszło, że jesteśmy takimi kompletnymi dziadkami, tylko rektor nas interesuje, to też sobie porozmawiamy o tym, a co nas jakoś fascynuje na bieżąco. No tak się złożyło, że bardzo mocno jesteśmy obaj zajarani na jedną grę, tą samą grę. Jest to gra pod tytułem No Man's Sky, która będzie czym? Która będzie przygodą. Będzie, ja, mam nadzieję, ja mam nadzieję i oczekiwania, że będzie jako, jak, jakąś niewyreżyserowaną przygodą dla mnie. Tak? Jednak chwilą odpoczynku Przygodą w otwartym świecie, samotnego wędrowca, który spotyka nowe planety, bardziej przyjazne bądź mniej. Ale tak mówię, dla mnie, jak miałbym to zamknąć w jednym słowie, dla mnie ta gra miała być przygodą i uspokojeniem na chwilę myśli. Czyli tak chciałbyś, żeby to była taka gra zen dla Ciebie, tak? Tak, czegoś takiego poszukuję I, i, i chętnie bym się w coś takiego wciągnął, biorąc pod uwagę wszystkie tytuły, jakie jakie dzisiaj mamy nawiązujące do klimatów FPS, mm -hmm, naprawdę. Mm -hmm. Jeżeli nie jest to jakoś uber gatunek, który, który mi się strasznie podoba ze względu na ilość akcji, bo jednak ilość akcji mam na, na co dzień dużą, a jednak w grach naprawdę poszukuję spokoju, więc myślę, nie wiem, dlatego tak to się... za jest... tego się grasz w Mortale i, <laughs> i, i, i w jakieś retro platformówki wymagające jakichś strzelania z precyzją. Golden Axe dzisiaj ćwiczyłeś, tak? Tak, a bo... No, spokojnie. Tak, bo to mi dobrze idzie, to mi wychodzi, więc, więc, więc tam mnie uspokaja. Może, może FPS-y gorzej mi idą, więc może tam nie bardziej Ja, Ja to w ogóle nie podchodzę do tego, jak do FPS-a. Dla mnie to, to, to jest po prostu jakaś taka gra z otwartym światem. Mhm. A troszkę, troszkę może nawet roleplay, mimo że tam nie ma ani żadnej specjalnej takiej ścieżki rozwoju bohatera, ani naprawdę wie tak? nic nie wiemy o fabule mhm. na dobrą sprawę. A, ale to ma być gra w tym proceduralnie generowanym wszechświecie, a co za tym idzie, to będzie po prostu coś przeogromnego i od razu sobie myślę, że to jest ten taki sandbox ostateczny, to jest tak. ta gra, w którą można wejść na nie wiadomo jak długo mhm. I, i tak jak rozmawiam z różnymi ludźmi na temat No Man's Sky, to widzę, że odbiorcy dzielą się na dwie kategorie, to są albo ludzie, którzy podchodzą do tego tak jak ty czy, czy ja, to znaczy, że to ma właśnie taka gra zen, gdzie sobie wejdziesz, sobie, sobie pochodzisz po tych planetach i robisz bip scannerem. Mhm. Będziesz w pełni usatysfakcjonowany tym. A, a jest też druga kategoria, która tak na to patrzy i mówi, no dobra, ale już tu jest gra. Co, co tu się będzie działo? Tak? A ja mam właśnie tak, że kurczę, nie chcę, żeby tam się działo. Ja chcę, żeby tam się nie działo. Ja chcę tam po prostu wybrać się na spacer. Tak? Mhm. Po jednej planecie, po drugiej. No. mieć to poczucie, że, że, że, że to wszystko jest otwarte przede mną, że, no. że, że, że mogę sobie to inne planety polecić, no bo mnie tam najbardziej tak naprawdę ciągnie to, że to będzie, takie twórcy też mówią, że to jest gra science fiction, że to jest po prostu taki przeświat science fiction yy, i, i to będzie dla nas takie. Oderwani od rzeczywistości kompletnie, tak? no, Ci, Bo z jednej strony może powiedzieć otwarty świat, a, a z drugiej strony może powiedzieć kompletnie randomowa przygoda, bo ja sobie wyobrażam e, moment, kiedy przychodzę do domu i odpalam to, tak? E, przychodzę do domu, ogarnia mentalnie, nie, wiem, tak, żonę, dzieciaka, jakieś tam sprawy związane z in, innymi tematami, nadchodzi noc. E, wszyscy idą spać. I ja w tym momencie w, nie, mam do wyboru Diablo jakieś retro-platformówki Mortala i tak dalej, ja z największą chęcią podpaliłbym właśnie No Man's Sky, audio, żeby jeszcze tam było z ten, nieważne, nie wiem na jaką planetę polecę, nie interesuje mnie to, nie mam jakiegoś celu, lecę do przodu i dzisiaj, dzisiaj zwiedzam taką planetę, chcę, zobaczę sobie jakieś nowe zwierzątka, Posiedzę, poczyluję. Ja też, no nie wiem, nie wiem jak to, ja też też że bardzo szybko idę, idę, spać, jak odpalam, konsolę. Przy dużym, to, może to jest kwestia dużego na no nie wiem. W każdym razie bardzo mało jestem w stanie wytrzymać przy konsoli. Mniej dłużej przy, się dłużej mm -hmm. przy laptopie, a przy konsoli bardzo krótko. Czyli I odwrotnie proporcjonalnie do mylko kam. Chyba tak, chyba coś w tym, chyba coś w tym jest. I właśnie tak sobie wyobrażam, że z największą chęcią i to nawet jest taka moja potrzeba, że z chęcią bym odpalił nowy Skype, wlazł na jakiś cliff, puścił skaner stary w, w, na, w horyzont i niech mi to wszystko wyskanuje, e, pograć naprawdę 15-30 minut, spać i jutro nowa przygoda. Właśnie pomyślę, że o! Zobaczyłem coś nowego, coś, coś odkryłem. Mhm. Ja mam od dziecka tak z grami, że dla mnie przede wszystkim gra to jest nowy świat do odkrycia, więc taka gra, która mi za każdym razem coś nowego do odkrycia będzie oferowała, to jest, kurczę, tak naprawdę to może być moja gra życia, więc jestem strasznie taki spięty przed jej premierą, a dalej nie wiemy kiedy ta premiera ma być. No nie wiem, ja też bardzo... Kuszą, kuszą cały czas, tak pokazują odrobinkę, potem nie mówią, kiedy to będzie. Ja jako wielki fan Blizzarda, oczekując zawsze na Diablo jedynkę, jedynka to nie czekałem, bo ją od razu kupiłem, ale dwójkę czy trójkę, to jednak jestem przyzwyczajony do oczekiwania na, na długo. Na tym muszę wiedzieć, kiedy jest, jest premiera, po prostu niech ona będzie wtedy, kiedy, mhm. kiedy ma być ten dzień i niech wszystko będzie randomowe, niech, kurde, potwory będą randomowe, mhm. czy też niech to będzie takie totalnie, że naprawdę Jedna przygoda na, na cały świat, jedna roślinka, jedna planeta, jeden, jeden potwór, jedna budowla, którą można wrzucić gdzieś i niech wszyscy się... Też można się tym kufalić, tak? co odkryłeś, jeden jedyny na całym świecie. Ja tam strasznie się boję tak naprawdę innych graczy. To jest bardzo duży fart, że tam można rzeczywiście sobie gdzieś polecieć i nigdy nikogo nie spotkać. Mhm. Bo ja sobie doskonale wyobrażam, jak niektórzy ludzie będą w to grali, jak może nawet większość ludzi będzie w to grała że tam wszystkie te stworki będą ponazywane na część genitaliów, że planety będą miały LOL w nazwach i tego, tego typu rzeczy. Ja wiem, że ten twórcy zamierzają to jakoś ostro filtrować, ale to niestety nie ma szans powodzenia, bo oni znają tylko angielski. A będą w to, to grali ludzie z całego świata z Polską włącznie. Więc jak trafię na planetę Legia Legiapany, to będzie mi trochę przykro. No, otwarty świat dla ludzi, no dajesz. No szczęśliwie tutaj. będzie może naprawdę, wiesz, polecieć jak najdalej od nich i też właśnie twórcy trochę to przewidzieli, bo planują rozrzucić tych wszystkich graczy. To no, znaczy każdy będzie startował w innym miejscu wszechświata, mhm. żeby, żeby programowo jakby mieli małe szanse się spotkać, ale to z kolei też powoduje, że gdybyśmy na przykład chcieli sobie pobiegać po jednej planecie naraz, to może nigdy nam nie będzie to dane. Mm. No Ja też mam nadzieję, mam nadzieję no pewnie tak się, się też wydarzy, że mm, raczej osoby, które będą nazywać planetę Legia Pany to nie wiem, nazwą, ta, nazwą jedną taką planetę i nie wiem, czy będą długo grać w tą Tak, no pewnie raczej nie odbiją. To... Nie będzie ona jedną z pff, no nie wiem, nie jestem w stanie wyobrazić jak to będzie, ale pewnie nikt niej nie zobaczymy. Taką mam nadzieję. Ale, ale też, jeżeli sobie wyobrażę moment, kiedy mam nieograniczony wszechświat i ląduję na, nie wiem, planecie, która jest, nie wiem, skopana, czy wykopana, czy zmieniona nazwa, no to nic mi nie, nie stoi na przeszkodzie, żebym po prostu z niej odleciał i poszedł do następnej. Czy no tak, się, no, coś, coś takiego. Trochę, trochę tak jest, wiesz, tak jak, tak jak sobie idziesz na przykład, wiesz, do lasu albo nad rzekę i znajdujesz miejsce. Gdzie już niestety ktoś był i, i zostawił też tak. y, y, puste flaszki i y, y, plastik i tak dalej. Może się I tylko dalej. cieszyć, że ktoś się dobrze bawił i swoją drogą I swoją tak. drogą. No jeszcze fajnie jest zabrać potem wracając ze sobą to wszystko i wynieść gdzieś do jakiegoś śmietnika. Tak? Tutaj, tutaj pewnie tej możliwości nie będzie. Nie będziemy mogli posprzątać po kimś, No, ale można się będzie czym prędzej oddalić. tak. Mhm. Się, tylko trzeba będzie pogodzić z tym, że gdzieś tam we świecie są ludzie, którzy się bawią inaczej niż my. No zobaczymy, gra będzie, wyjdzie, kiedy wyjdzie, będzie żyła swoim życiem, no i im więcej osób będzie w to grać, jeżeli twórcy są tak otwarci, myślę, że będzie też się rozwijała cały czas uczestnic przy uczestnictwie całego community, tak, tak mi się wydaje. Ja się zastanawiam, czy ta data premiery nie jest tak przesuwana, no, nie jest taka ruchoma właśnie dlatego, że no nie wiedzą że... co zrobić, nie wiedzą co zrobić, nie wiedzą jak się na właśnie zabezpieczyć przed takimi trolami albo... Mm -hmm nie mają jeszcze do końca pomysłu jak rozwiązać właśnie spotkania między graczami. No. Nie mają może też do końca pomysłu jak wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy jednak szukają tam tej fabuły, akcji itd. A myślę, że może mają wiesz taki po prostu wszechświat, który dopiero muszą zapełnić i im się to przesuwa. A ponieważ to jest gra generowana proceduralnie, no to też spodziewam się, że mają sporo takich problemów pod tytułem, ta planeta nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała. Wygląda zupełnie inaczej. Eee, coś tam się po prostu krzaczy, coś tam się kopie. No, wiadomo, że jeżeli teraz mają jakieś tam beta testy, to to jest beta test całego Wszechświata. To jest mhm. niesamowita, wiesz, skala, a tam jedna, wiesz, źle napisana procedura może strasznie dużo skopać. Eee, Sean Murray, czyli ten główny a projektant z Hello Games, eee, opowiadał, jak wprowadził w jakimś momencie procedurę, bo stwierdził, że tak będzie ładnie, żeby pod wszystkimi drzewkami rosnącymi na różnych planetach rosły sobie jakieś kwiatki. Jakieś roślinki, no bo tak, żeby było po prostu ciekawiej. No i napisał to, tak? tak taką, taką, taką zasadę wprowadził. I pod wszystkimi drzewkami zaczęły rosnąć kwiatki i pod te drzewka zaczęły przychodzić małe zwierzątka, żeby te kwiatki jeść a większe zwierzątka, żeby zjadać te mniejsze zwierzątka i nagle się okazało, że cały ekosystem oparł się o to, że są kwiatki pod drzewkami, się wszystko po prostu wysypało i tą procedurę trzeba było szybko... Są drzewa usłuchić. pod drzewem, są tyrozaury. Tak, tak, tak. I, i, i po prostu wszystko, wszystko się zaczęło tam krzaczyć. No tak też może być, że jako powiedzmy tam designer wannabe y, y, y, y, y, do, spotkałem się już w swojej y, Nieprofesjonalnej karierze designera z y, sytuacjami, gdzie dobry pomysł na fajnie pod padł pomysł na fajnie wyglądający temat, który ma potencjał, no tylko że ten potencjał trzeba później starać się jakoś wykorzystać. I tutaj właśnie myślę, że tutaj przed, przed takim pytaniem stają twórcy. Mhm. Znaczy, ja myślę, że największy problem mają z tym, że oni chcieliby tego samego co my. To znaczy oni też by chcieli tą grę Zen, w której chodzi się po obcych planetach ze skanerem, robi się BIP i się człowiek cieszy z ładnych widoków i spokoju. A mają też ciśnienie ze strony tych wszystkich graczy, a, którzy, którzy tak tego nie widzą, którzy domagają się tej gry w grze, a mhm. pewnie też wydawcy typu, typu Sony też obstają przy tym, żeby jednak te elementy wprowadzić i stąd ta data premiery cały czas jakoś jest nieznana nam pozostaje czekać. A powiedz, a czekasz na taką premierę polskiej gry pod tytułem Lord's of the Fallen 2? Nie. Nie czekasz. Nie. Ale nie, nie, nie dlatego, że mi się nie podoba, czy nie czekam. Nie czekam ogólnie na premiery, tak naprawdę. Chyba, chy, chyba, że to są jakieś mobilne gierki, które już Ale nie, żebym czekał na jakieś specjalne tytuły. Jeżeli coś jest ciekawego i wyjdzie, to się tym zainteresuję, ale no, nie, nie, nie czekam na gry jakoś specjalnie. A co? A co? A bo widzisz, bo tak się złożyło w zeszłym tygodniu, wybuchło, że internet zadrżał, bo polska gra pod tym Lords of the Fallen 2 straciła producenta, w sobie Tomka To Tomka Ojej, Gopa, czyli, który czyli... wcześniej robił też Wiedźmina i Wiedźmina mhm. 2, potem właśnie zrobił to Lords of the Fallen, czyli dla CI Games odniósł jakiś taki wielki sukces, a CI Games mu... Podziękowało i się rozstali. Bo teraz, Fallen tak w zeszłym roku wyszły? Dobrze. Tak. Lord's of the Fallen wyszło w zeszłym roku. Nie wiem, czy grałeś. Ja grałem. Gra jest naprawdę bardzo mm -hmm. fajnie zrobiona. Jest, jest, jest ładna. Jest gameplayowo bardzo ładnie rozwiązana. Sprawia dużą przyjemność. Mi osobiście większą niż Dark Souls. Ale no, może ja jestem dziwny. Tak? Ja, ja lubię, żeby gry były. Były ładne, żeby to było troszeczkę właśnie takie high fantasy, mm -hmm. żeby było trochę bardziej kolorowo. Żeby, żeby, żeby też czuć ten progres, tak? żeby nie, się, nie zacinać się co chwila, tak jak można się zacząć w Dark, Dark Souls. Mm -hmm. I dlatego mi się właśnie Lords of the Fallen bardzo podobało. A tutaj najpierw właśnie się okazało, że Lords of the Fallen 2 nie robi już Studio Deck 13, które robiło jedynkę. A, a potem właśnie Tomek Gop też już okazało się nie jest w tej załodze. Czy główna osoba, tak, która odpowiedzialna za, za właśnie jedynkę? Właśnie tak? nie mamy tak naprawdę pewności w jakim stopniu Tomek Gop odpowiadał za, za kształt jedynki. Tego się nigdy nie dowiemy. To jest taka wiesz, działalność rozproszona. Tym bardziej, że była polska gra robiona w Niemczech albo może no, no, nie okay. wiemy tak mm -hmm. po prostu, po prostu nie wiemy, jakie części gdzie powstawały i za jakie części kto odpowiadał, czyje pomysły były które i, i które były udane, a które nie. Natomiast ja miałem takie szczęście, że byłem na konferencji CI Games jako dziennikarz gier online tej konferencji, na której oni ogłaszali, że zaczynają właśnie robić Lord's of the Fallen, które jeszcze wtedy nie nazywało się Lord's of the Fallen w ogóle, bo jeszcze w ogóle nie miało tytułu. Mieli wtedy tylko taki koncept art z jedną taką skałą wystającą z ziemi, przypominającą wielką łapę i jakiegoś takiego wojownika, którego widzimy odwróconego plecami do nas, który na tą łapę patrzy. I to było wszystko, co, co, co, co wtedy mieli do zaprezentowania oprócz Tomka Gopa, bo mieli ten concept art i Tomka. Tomek opowiadał o tym, jak ta gra będzie wyglądać i opowiadał bardzo ciekawie. Ta y, gra miała być y, z otwartym światem. A z tego, co pamiętam, też mówił, że będzie tam można spotkać innych graczy, ale nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to jest rzeczywiście inny gracz, czy to jest postać sterowana przez komputer. Mówił też o tym, że y, zachowania NPC-ów Będą takie bardzo charakterystyczne, będzie można po ruchach poznać, jaka to jest klasa postaci, jak będzie walczyć, jak, jak jest nastawiona do nas. No oczywiście też mówił, że, że, że ci co się będą uczyć naszych zachowań i też sygnalizował, że taką wielką inspiracją jest Borderlands, także też takie jakieś drzewko rozwoju bohatera będzie pewnie niesamowicie rozwinięte i te, te, te klasy będą się bardzo od siebie różnić. A co z tego zostało? No, ci, kto, co, co, co, co mieli okazję zagrać w Orsów, to wiedzą. A wyszła zupełnie inna gra. No, ja tak sobie teraz myślę, straszny, taki mm, złowieszczy nastrój, także, że nad tą grą jakiś, jakiś teraz fatum wisi, bo tutaj nie ma producenta, tutaj nie ma tych ludzi, którzy ją robili. A ja też troszeczkę mam takie wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, jak takie tytuły AAA powstają, że, że to zawsze działa zespół ludzi, ci ludzie się tam rotują, ktoś zaczyna pracę, robi swoją działkę, potem, potem odchodzi. Podobną sytuację mieliśmy jeszcze przed premierą Wiedźmina III, kiedy nagle gruchnęła wiadomość w mediach, że odeszło właśnie dwóch chłopaków, którzy nad Wiedźminem III pracowali i że będą teraz robić coś innego gdzie indziej i o ojejku, jejku, CD Projekt RED traci ludzi i co będzie z Lidźminem. A to właśnie chłopaki, kto, o których dzisiaj jest info, że nowe studio powstaje? Wydaje mi się, że, że, że to właśnie między innymi oni. Wydaje mi się, że oni właśnie poszli robić kolat. Nie wiem, czy ja to dobrze omawiam, ale... To o tym chyba bez, nad... na następnym, w następnym razie będzie więcej informacji, to chętnie o tym to też powiemy. Też na pewno powiemy, natomiast nie jest, nie jest tak e, dramatycznie nigdy, jakby się to wydawało. A myślę też, że Tomek bardzo szybko znajdzie ciekawe miejsce, gdzie będzie robił nowe, ciekawe rzeczy i będzie roztaczał nowe, fascynujące wizje przed kolejnymi dziennikarzami. Czyli go mu serdecznie życzymy. A dla tytułu jest to też, jakby nie patrzeć, jakiś tam news, który, który powie powiela tytuł, żeby żeby było więcej go więcej. Czy myślisz, że więcej się mówi teraz o Lords of the Fallen, wiesz co? ale to jest mówienie w takim kontekście, no że, że, że to nikomu chyba dobrze nie robi, tak? Ważne, myślę, myślę, że... żeby się mówiło hmm. też. No. Ja teraz wiem więcej o Lords of the Fallen, tak? Dzięki temu. No, pogadaliśmy sobie, mhm. uświadomiłem Cię No i też pa mam nadzieję, że parę osób, które też dzisiaj będą to, będą słuchać te, tego, o czym tutaj poprawimy. No tak, ale są też takie gry, których zupełnie nie trzeba przedstawiać, które zupełnie nie wymagają aż, aż, aż takich zabiegów PR-owych. Wystarczy, że, że pojawi się strona z odliczaniem i już wszyscy wiedzą, że będzie Fallout 4. Przechodzimy do E3. No do E3 i, i nawet nie do Fallouta 4, tylko, tylko do tego, tego wspaniałego zagrania Bethesdy, którym jest Fallout Shelter, bo oni pokazali Fallouta 4, pokazali Fallout Shelter i powiedzieli i możecie już to sobie ściągnąć z App Store Dokładnie. I wszyscy ludzie, którzy nie posiadają e, e, białych telefonów z, z jabłkiem. Samsungi też mówił, a to na no, bez jabłka. Strasznie, drzwił. strasznie oblewali i od dnia premiery e, informacji, że coś takiego mm, ma powstać. Biadolili, kiedy będzie Fallout Shelter na Androida i w, w dniu wczorajszym wszyscy ucieszeni. Premiera 13 sierpień, dobrze, jeżeli dobrze 13 kojarzy? Sierpnia, tak. no, 13 sierpnia. Zapisam, no, na jest, tak. Zapisałem, na A jest, dokładnie. Wczoraj, wczoraj szerowałem, bo jest to jedna z, na Armorach, jedna mm -hmm. jedna z ciekawszych i ludzie jednak czekają na to, no jest dużo jednak ludzi. I co, z, będziesz, będziesz grał? Na pewno, na pewno odpalę. Na pewno odpalę, żeby przynajmniej przetestować. Nie ciężko mi się wkręcić w, tak naprawdę też w gierki na, na dłużej, ale na pewno będę chciał. zobaczyć jednak tam się buduje ten swój shelter, a, a, Tworzy się postacie, które tam tworzą, lecą w ogóle na, na Outlandy i coś tam tworzą. Nie wiem dokładnie, bo dopiero 13 czerwca, przepraszam, sierpnia, sierpnia. Na, pewno, na pewno ściągnę. Przetestuję tak jak e, od razu Ściągnąłem Artcore Shattered Element, które taki sam zabieg e, zrobiło, czyli najnowsza e, polska karcianka mobilna. Od Tequila Games. Od Tequila Games, Games, dokładnie. E, też wyszedł w zeszłym, w zeszłym roku w Poznaniu na PGA. Mm -hmm. Dobrze mówię. PGA, dobrze miałem, miałem przyjemność przetestować Betę w czasie, gdzie się gdzie strasznie mi się spodobało jako, jako fan Hearthstone'a i naprawdę rodzimych tytułów, jak dowiedziałem się, że idzie naprawdę fajna e, Polska Karcianka, przy której e, co się dowiedziałem też od samych twórców wtedy e, m, sam, samą rozgrywkę projektował e, Michał Oracz który jest twórcą Neurochimy Hex, nie wiem czy kojarzysz to jest jeden z jedny... Ja wiesz proszę... mało gram w tego typu gry, ale mhm. Neurochimy oczywiście kojarzę No, więc to też taki ten dodatkowo a propos jakby mówić o Tomaszu Knapiku, wiesz kto gada w Erdkor i mówi ci przed wyruszeniem drogi trzeba zebrać drużynę? Nie mam pojęcia, nie kojarzę <głos> tego cytatu w ogóle. Z... <głos> Tomasz Kot? Ten cytat nie pada w grze, ale wita od razu, tak, tak, wita tak, od razu mm, głos Piotra Franceskiego w polskiej Zwróciłem wersji. Zwróciłem uwagę, rynkowej. że jest po prostu tak, tak charakterystyczny głos, że yy, od razu plus, plus 10 do zajebistości, tak? bo, bo pojawił się Franczewski miód na serce, gracza, właśnie wszystkie te wspomnienia z pierwszych lokalizacji polskich. Także świetny zabieg, jego tam nie ma dużo w tej grze. Nie, poznałem go na początku, tylko mhm. później już inne lektory prowadziły mnie przez tutorial. czas Po prostu ktoś coś, coś, coś tam się pojawia mhm. głosem Franczewskiego. Wisienka na torcie to zdecydowanie Dokładnie. nie, nie, można, nie może być ich za dużo. Taki taki lukier bardziej, A, bo w ogóle tam głosów jest dużo, tam, tam te postaci się odzywają z kart dosyć często, mhm. A, gra do nas mówi sporo A, i w ogóle w grze jest dużo, dużo, dużo wszystkiego. Nie tylko głosów, to jest, to jest gra tak niesamowicie naładowana kontentem, że mi osobiście opadła szczęka. Tak, to pierwsze co mm, powiedziałem, jak pograłem trochę dłużej, stwierdziłem, no Polacy zrobili tą grę, naprawdę mi się e, o tyle strasznie podobał w, w, w porównaniu do, do Hearthstone'a, e, że ja, ja osobiście nie jestem, lubię, lubię kampanię, lubię single player, e, nie jestem graczem nastawionym na rankedy l, l, i tak dalej, bo kampanii w samym Hardstoneie jest mało a wychodzi co jakiś czas nie, powiedzmy dość drogo a tutaj od mamy naprawdę rozwiniętą kampanię, masę misji 10 misji na chapter 5 chapterów jest, jest, jest co robić dla, dla single gracza 5 nawet 6 tak sobie liczę teraz te cieni mm -hmm. w głowie, wydaje mi się, że jest 6 ksiąg każda po, po, po chyba 10 misji no, ile by tego w każdym nie było razie jest naprawdę jest dużo, dużo. Tak, jest już... bardzo bardzo dużo, a do tego gra jest naprawdę niesamowicie dopracowana w każdym szczególe. Jak to macie, grafika... To, co jest tutaj przygotowane koncept. Art, jeszcze wszystko w takim klimacie mroku i to oczywiście jest bardzo kolorowy ten to tutaj mamy zupełne przeciwieństwo. Znaczy, to nie znaczy, że jest jakoś szaro buro i ponuro, jest, jest kolorowo. Jest kontrast, genialnie to wygląda. Jest główny motów ciem, ciemnych kolorów jest piękny kontrast jaskrawych, fajnych czerwieni, fioletów, żółci i to genialnie wygląda. Jest płonie, płonie to wszystko. Tutaj widzę jeszcze dodatkowe jakieś tam zbrojowni, których jeszcze nie byłem, craftingi to w ogóle powiem Ci, do, czego, do, czego, do czego ja bym to porównał. Mhm. Moje pierwsze skojarzenie było ojej, tutaj dużo rzeczy wygląda w trzecich Heroesach. Tak, można, można, można tutaj w tą stronę iść. Tylko Właśnie jeszcze, po, jeszcze po, większa jest saturacja, jeszcze, jeszcze, jeszcze cieplejsze są te kolory. Jeszcze no, ale większy teraz, tak, No mhm. bo ustaliliśmy, wygląda, wygląda ślicznie, e, brzmi bardzo ładnie kontentu jest dużo, tylko teraz pytania, jak w to się gra, bo ja powiem Ci, ja mam tak, że w Hearthstone'a grałem troszkę, mm -hmm. podoba mi się dosyć, w karcianki ogólnie grałem niechętnie chętnie, w Magica nigdy się nie wciągnąłem, grałem trochę w podstawówce, w dum Troopera i to jest moja przygoda z karciankami fizycznymi, a, a tutaj e, wszedłem w tą grę po prostu jak nóż w masło. E, muszę powiedzieć, że e, Pierwsza misja tutorialu, już, już, już byłem wciągnięty. Tak? Mechanika jest tak prosta, tych kart jest tak niewiele, bo raptem na stole może się naraz pojawić sześć kart. Trzy Twoje i trzy przeciwnika. Mm -hmm. Tam jeszcze chyba potem dochodzą jakieś karty dodatkowe, które się wykłada z boku, one modyfikują coś, bo jest na to takie dodatkowe pole. Tak, A, jak są remisy, tam później do, mm -hmm. do, do, do, do, do, do, dokładasz więcej. Ale, ale no jest, jest, jest to po prostu mechanika. Bardzo, bardzo, bardzo prosta, więc łatwo ją sobie przyswoić. To takie proste papier, nożyce, kamień. Tak? Wiadomo, że, że tak, jeżeli wyłożysz kartę, która, która ma żywioł wody, to wygra z kartą, która ma żywioł ognia, bo po prostu ją zgasi. Ogień pokona ziemię, no bo ona tam spali i tak dalej, i tak dalej. A więc nie jest trudno to zrozumieć, ale tak, tak, tego... tak fajnie są zaprojektowane karty, tak fajne są jakieś tam dodatkowe umiejętności i, i, i sam, sama ta koncepcja tej mechaniki, że okej okay, tutaj dwie karty ze sobą się biją, wygrywa ta, która, która ma ten żywioł odpowiedni, a obrażenia są zadawane na podstawie jednego, jednego w zasadzie takiego Kantera. współczynnika, ten, który się na tych kartach pojawia. No. nie mnie, karta, współczynnik ryzyka, tak? Dokładnie, tam Także to jest jeżeli, tak. Także, jeżeli słuchają nas osoby, które mają jakieś takie opory przed karciankami, a, a chciałyby sobie pobrać w jakąś karciankę, spróbować, jeszcze lubią w dodatku taki klimat fantazji i lubią, żeby było ładnie, no to naprawdę możemy szczerze polecić polską grę od Tequila Games Shattered Elements. Tak, bardzo niski próg wejścia, kampania dla jednego gracza, też co weekendowy widziałem jakieś konkursy, ladery i dużo, jak już się, jak już jak już bo już jest, jest Apple, jest, jest Android, więc będzie jeszcze więcej teraz tych rzeczy. I no, działa to... nawet na takich mniej wydajnych urządzeniach, nie co widziałem widziałem. Także, także myślę, że też grupę docelową będą mieli a taką solidną i będzie z kim grać zawsze, tym bardziej, że gra jest darmowa tam się opiera na jakichś mikropłatnościach, bez których gram już od, od jakiegoś czasu i nie przeszkadza mi zupełnie to, że, że nie zapłaciłem za, za gram. No właśnie, tutaj można sobie nawet za darmo oglądając reklamy mm -hmm. ogarnąć tak. w, powiedzmy transakcji związanej. Specjalne rzeczy. No i to, co jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jak już się wkręcimy, to tak naprawdę prawdziwa zabawa dopiero zaczyna się przy craftingu, gdzie możemy A, tworzyć właśnie. swoich heroesów, możemy sami tworzyć swoje karty. Tak, e... tak, bo nie tylko budujemy swój dek, tak? nie tylko budujemy tę swoją talię, ale w dodatku możemy sobie te karty, które w, tym, w, te, w, tej, w, tej, w skład tej talii wchodzą. Też możemy sobie modyfikować. Tak, i podobno. To jest super. Jeszcze do tego nie doszedłem, ale Można właśnie strategie Tak, tutaj dopiero zaczyna się zabawa, że masz jednak papier, czy kamień, ogarniasz to, a później już zaczynasz robić strategię hmm. na podstawie wszelkich sztuczek jakie, jakie masz do wyboru, bo jest od groma. Ktoś jeszcze trzeba ich pochwalić? Trzeba ich pochwalić za to, że e, bardzo sprawnie działają, e, jeżeli chodzi o e, taki kontakt z graczami bo kiedy wprowadzili jakąś Poczty tam nową zam... kartę, mhm. bodajże wirus, który tam zmienia kartę przeciwnika w zombie, ten zombie coś tam robi, no nieważne, w każdym razie wprowadziło to taką mechanikę, którą można było nazwać Exploitem. To no, znaczy coś można było zrobić, że w rachciach masz to zombie i masz błyskawiczne przewagę nad przeciwnikiem. A bardzo szybko wprowadzili modyfikacje, które odpowiednio tam osłabiły tą, tą, tą mechanikę, tak żeby wyrównać z mhm. powrotem e, szanse. No i to jest super, bo tak, tak właśnie e, bardzo często jest tak, że e, słyszę, że w Hearthstone jakaś karta tam strasznie, strasznie wymiata i zanim e, Blizzard ją znerfuje odpowiednio, to e, mijają nieraz miesiące tak i ludzie widzą, o nie, to już przegrałem, bo tutaj ktoś wyłożył nie wiem jakiegoś tak. żywacza korna, nie ja wiem. No są, nie, nie są, są, są bardzo blisko ludzi, jeżeli chodzi także, o to. Także szybko reagują, są bardzo ogarnięci. super, wielkie brawa. Takie, takie czary z mleka prosto z Polski. No i jak najbardziej liczymy, żeby się rozwijał, rozwijał temat zwłaszcza, że już jest, jest Android. Teraz tylko wersja PC, która też się już tworzy i czekają no, ludzie. Rozłącznie ze mną. Wersja PC, tak? Będzie, tak. Oj, wiesz, a nie wiedziałem. Myślę, to to nie jest oficjalnie, ale tam męczę, męczę, męczę. A skąd ty masz takie informacje, mi drogi? Ja powiedziałem, że są blisko ludzi. No ja są jestem... Blisko, ja... A no tak, to jesteś człowiekiem, bo nie był. Ja, tak, blisko ludzi i tak naprawdę, od kiedy tylko usłyszałem, mówię, w zeszłym roku, tak jak powiedziałem o, o PGA, mhm. poznałem, poznałem tak. ich i naprawdę wkręciłem się w to. Wspieram, pomagam Jerzy w, w, te, w temacie, chociaż dobrym, chociażby dobrym słowem i też męczę dupa <laughs> Kiedy będzie yy, najnowszy, naj, najnowszy build na najnowszy device? No to fajnie. No to fajnie. To co? To ogarnęliśmy newsy, tak? Ogarnęliśmy najnowszy... to, co jest, to jest, co jest nowe, to przechodzimy do tego, co lubimy najbardziej, do starości Do tego, co jest stare i najlepsze. Ojejku, jak bardzo to jest najlepsze. No. To sobie wybraliśmy. To jest śmieszne, bo właśnie w, w tego typu yy, programach yy, zawsze po przychodzi ten moment, no to w co graliśmy. I tam padają właśnie, no w nowy Call of Duty, no i jak się tam. No to w co, w co my graliśmy? Ja grałem w Another World. A ja grałem Flashbacka, czyli wybraliśmy sobie dwa tytuły wzajemnie, ja bym powiedział, nawet się uzupełniające. Na pewno... Przy, przy... Mają bardzo z, ze sobą dużo wspólnego, tam się ich losy też mieszały. Mm -hmm. Także, także właśnie World i Flashback to są, to, to są nasze gry na ten miesiąc. Tak, więc dzisiaj porozmawiamy o, o tak zwanych komnatówkach, jak to ostatnio na pewnej grupie us, usłyszałem. Czy to komnatówki, tak? tak? Od razu mi się przypominają miecze Waldgira. <grych> Taka komnatówka. No dobrze, no niech będzie, że to są komnatówki, ja gdzieś widziałem, że to są platformówki. Przygodówki. Przygodówki. To jest w ogóle strasznie fajne, bo to są gry z czasów, kiedy te określenia w ogóle jeszcze były takie bardzo płynne. Tak, wtedy po prostu były dobre, były fajne gry. gry. To była jedna, to były z czasów, kiedy miałeś jedną grę i tak naprawdę chcąc nie chcąc, musiałeś się nauczyć ją przejść. Chyba tak, tak, tak to wyglądało. Dlatego tak dobrze pamiętamy te tytuły. No pewnie wiesz, no nie było internetu, nie, nie, nie, nie sprawdziłeś sobie solucji. No, Ale być, miałeś... może, być może wiesz, kolega z podstawówki. Doszedł z dwie komnaty dalej niż ty. No, Ale już miałeś parnę, więc się tych... rozmawiało już na przerwach o, wszystko, o tym wszystkim. No, chyba, że jakiegoś Top Secreta czy innego sekret serwisa znalazłeś. Ale tam też często te, te, te, te opisy, tak bo wtedy mm -hmm. przecież nie, nie publikowano recenzji jako takich, tylko Ej Top Secret, kiedy będziecie mieli opis Another World? No, gramy. <laughs> List do redakcji. No, gramy. Tak, no nie, nie, nie były to takie czasy, kiedy można było sobie uprościć zadanie, dostawałeś grę i tyle. Eee, jeszcze w dodatku, no nie oszukujmy się to. Another World to był rok 80. Y, przepraszam 93, y, a y, flashback 94 albo 92, 90, 92, 92, tak. 92, tak. 92 to był Another World. A, no to już dwa wyczytać. lata przed ustawą, wiesz, to były dwa lata przed, przed, przed sławną ustawą, a więc y, powiedzmy sobie wprost, nikt tej gry w Polsce nie kupił legalnie, tylko mm -hmm. po prostu y, kupowało się dyskietkę y, opisaną flamastrem i, i miało się grę i tyle, nie, nie było instrukcji. Chociaż ja akurat miałem taki sklepik mm -hmm. osiedlowy, który y, walcząc o klienta y, dawał bonusy w postaci przyczepionej recepturką takiej kolorowej karteczki, na której był skserowany, słuchaj, czasem właśnie opis przejścia gry. Ale nie było tak w środku Another World, tylko akurat ten Another World miałem skupiowane od kolegi. Zupełnie nic nie widzieliśmy na temat tego tytułu. Zupełnie kompletnie nic. Widzieliśmy tyle, ile byliśmy w stanie sami rozkminić. Ja grałem w rok po premierze, czyli w 1993, to miałem wtedy 12 lat i pamiętam, że wrażenie oczywiście niesamowite, no bo zaczyna się filmem. Genialne intro, jedno z, które normalnie chyba jedno z niewielu, bądź jedyne intro, które doczekało się takiego pełnometrażowego HD remake'u w zeszłym roku bodajże się był taki remake, to powstało. Tak. Samego intro właśnie do Another World. Był, pokażemy na fanpage'ach koniecznie, mhm. tak, żeby, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Genialnie rozpoczęta fabuła. Ja właśnie z samego Another World, właśnie pamiętam, ja chyba grałem, no byłem młodszy, no młodszy trochę od Ciebie, ale pamiętam, że jak grałem, to z tego co pamiętam, głównie intro, początek i pierwszą planszę, której nie, nie byłem w stanie przejść mm -hmm. tak, i nie pograłem dłużej w tego Netherworda. Mm -hmm. ale grałem w Felsbeck, o czym powiem później. Bo można się było zacząć szybko, to prawda. Mamy, mamy to intro, mamy naukowca, e, oczywiście ja nie miałem wtedy pojęcia, że on ma jakieś imię. Teraz już wiem, że nazywa się Lester, profesor Lester. Tam on ma jeszcze nazwisko, które jest zbieżne z nazwiskiem tego głównego projektanta, jakoś tak dziwnie. A, ale ale nie, nie jestem w stanie go wymówić, bo to jest francuskie nazwisko. A, ani projektanta, ani, ani bohatera. A, i co? I on robi jakieś takie eksperymenty z akceleratorem cząsteczek i wali błyskawica. Podbija jakimś Ferrari w nocy z biskiem obok. Jejku, jejku, jejku ma trampki. Adidas. Adidasy, zbierane adidasy, zbierane adidasy jest w ogóle. Co się dzieje? No, Jeździ jakąś windą do, do podziemia. No. W ogóle to jakiś bunkier, coś takiego. To wygląda niesamowicie wszystko. I potem nagle wielkie trach. I zostaje tylko po nim, wyrwa w podłodze, a on się materializuje zupełnie w innym wymiarze na innej planecie i wpada do wody. I, to I ogarniaj. Jest, tak. Tak I tu już jest moment, kiedy gra mówi, okej, okay, już Tak. jesteś tutaj sam zdany na siebie płynnie. Masz, do, dosłownie, tak? Jesteś nie, rzucony nie, na głęboką wodę po prostu. Tak, to, to idealnie powiedziane. Po prostu gra mówi, ogarniaj. To, to, to jest akurat to, co mi się strasznie podoba, podobało, a dzisiaj mi się tak strasznie nie podoba, że dzisiaj, nawet dzisiaj, jak, jak pokazałeś mi jedną, jedną z platformówek, tak, że zanim przeszedłem tutorial i tutorial po tutorialu tak, tak. i niech przetapowałem wszystko, co nie chciałem czytać, już nie chciałem się zacząć grać w tą grę. I też był tego, że wszyscy jęczą, jeżeli nie ma dobrze, dobrze zrobionego tutoriala. A właśnie Anadro jest genialnym przykładem. Zaczęło się świetne dywania. Po co ci człowieku intro... ten tutorial? Wszystkiego się nauczysz, nie? Tak, ogarniaj, tak? To, to było wtedy miało większy sens, Ale tak? Ale słuchaj, bo... to jest mało tego, że tam nie ma tutorialu ta gra nie ma żadnego interfejsu. Konfi, nie ma konfigu, klawiszy, nic takiego. Nic Ci nie pokazuje, nic kompletnie. Nic nie wyświetla się na ekranie oprócz świata gry. Mm -hmm. nie, masz, nie masz nawet żadnego wskaźnika życia, no bo Lester ma jedno życie. Tak, albo idziesz, albo giniesz. <śmiech> dokładnie. tam Wszystko jest go w stanie zabić. Naj, naj, najdrobniejszy błąd to jest, to jest po prostu albo Lester upadający dramatycznie Albo, albo najczęściej po prostu zamieniając się w zwęglony szkieleci. No nie, tą grę poznajesz ginąc, tak naprawdę. Tak. Idziesz, giniesz, no i wiesz, że musisz już zrobić coś inaczej, bo inaczej to nie ogarniesz, że trzeba coś innego zrobić. A gra wprowadziła system checkpointów, czyli nie jest tak, że jeżeli zginiesz, to wracasz do, do, do, do samego początku poziomu. No to to już byłoby To byłby hardcore. To byłby potworny hardcore, bo. Naprawdę trzeba się tam nieźle nagłowić nieraz, żeby odkryć sposób na, na przejście jakichś, jakiegoś fragmentu. Gdyby jedna śmierć powodowała, że masz zacząć całą sekcję od początku, no to, to, to myślę, że, że, że mało kto by tą grę skończył do tej A, pory. No na pewno, na pewno to nie jest, nie jest dobry temat na dzisiaj. Na no, no Kiedyś, prędzej kiedyś, to naprawdę miałeś jedną grę, pograłeś trochę, poginąłeś. Wyszedłeś pograć w piłkę, a jak wracałeś, to hmm. wracałeś znowu do tej gry i próbowałeś dalej. Tym bardziej, dalej. że tam usłyszałeś na podwórku, że a wiesz co, tam y, musisz szybko przekucnąć, odwrócić się i strzelić. Jak ci się uda, to wtedy i y, tak dalej. A, a tutaj y, cały urok tej gry polega na tym, to znaczy, no nie jest cały urok, ta gra ma dużo różnych uroków, a, ale, ale wielki urok tej gry polega na tym, że tak jak, tak jak słuchaj, Adrian Chmielasz, jak wprowadzał do sprzedaży Itana Cartera, to zrobił bardzo fajną rzecz, bo w intro na początku pojawia się napis, że ta gra jest opowieścią, która nie będzie cię trzymała za rękę. I faktycznie, nie masz tam tutorialu, nie, mm -hmm. nie jest wyjaśnione co masz robić, masz, masz to sobie odkryć. Tu bardzo fajnie, to, to że chociaż, to... ktoś powiedział na początku. Tak. Czyli tak. Zamknął haterom, jedną mm -hmm. osobą, która mówi, a, ale, a którym, którego domagają się takich rzeczy już na samym początku. ostrzegliśmy postrzegliśmy cię. A Netherworld nawet nie ostrzegał, tylko po prostu tak, tak, tak zrobił. A gra jest y, tak naprawdę do przejścia, myślę, w godzinę spokojnie. Jeżeli. Jak wiesz, co to trzeba wszystko. zrobić. Mm -hmm. A ja tę grę teraz przeszedłem sobie kolejny raz, a muszę powiedzieć uczciwie, że dwa razy musiałem zajrzeć do solucji, a więc yy, tak tak, tak stwierdziłem, że ta solucja to będzie taki odpowiednik kolegi na boisku, a który, który tam może dalej zaszedł i, i, i wie. Dwa razy się zaciąłem tak, tak solidnie, ale udało mi się, przeszedłem całość, udało mi się też odblokować wszystkie pucharki. Wyobraź sobie, że grałem na, na, na PlayStation Vita a właśnie, no. w nową edycję na 20-lecie, dwudziestolecie, która ma troszeczkę dopieszczoną grafikę, podciągniętą, ale tak naprawdę nie różni się wiele i ma też taki bardzo sympatyczny myk, że jednym przyciskiem możesz przełączyć między starą a nową grafiką. Tak, to jest bardzo, to jest bardzo fajne. Każdą lokację, hmm. masz, masz taki dodatkowy feature, każdą lokację sobie możesz pooglądać. Taką i taką i przejść w jakim, w jakim chcesz. Jeżeli masz tłumaczy. ochotę na taki właśnie bardzo retro klimat, to możesz spokojnie mm -hmm. sobie przejść z tymi większymi pikselami, z mniej wylizanym, że tak powiem, tłem. Tak, i ja jak grałem teraz właśnie w tą, w tą najnowszą wersję, o której mówisz, bardzo fajne są, są, są groundy, tła, są pięknie zrobione. Ale do samego gameplaya przerzucałem na, na tą wersję starszą, gdzie, gdzie jednak lepiej wszystko widać, jeżeli chodzi o platformy, o których biegasz. Tak, jest jej jest z takich mniej wizualnych przeszkadzajek. Po mhm. prostu patrzysz i, i, i wiesz, gdzie jest platforma, gdzie jest przełącznik, gdzie jest jakiś tam włas. Właśnie na takim włazie, który trzeba było otworzyć, zaciąłem się pierwszy raz, nie, nie pokojarzyłem, że on tam powinien być. Nie pokojarzyłem, że e, towarzysz Lestera e, z tamtego wymiaru musi tam właśnie przyjść razem z Lesterem i otworzyć ten włas, Musiałem sobie sprawdzić to w solucji. No bo zwyczajnie go przegapiłem. No, to już się nauczyłem potem, żeby sobie jednak z jakiś czas przełączać te widoki, a, żeby, żeby a, lepiej wychwytywać takie a, ruchome, aktywne elementy otoczenia. A, no ale zrobiłem te wszystkie pucharki. Słuchaj, zrobiłem pucharki w Another World. Strasznie śmiesznie dla mnie brzmi, no bo... To w, ale to w tak, w nowej wersji, bo w, było też, to mówisz, pucharki w Pucharki, to, bo, bo na, na, na, na, na Playstation, tak, tam, tam, tam są pucharki, a nie Achievementy. Aha. A jest ich tam chyba, no nie wiem, z 10 czy, czy, czy trochę więcej. A trzy z nich można przegapić. Trzy z nich są takie nieoczywiste, natomiast pozostałe są po prostu za postępy w grze. Czyli jeżeli zaliczysz dany etap, to dostajesz pucharek. I to mnie strasznie bawi tak naprawdę, że jedyną taką rzeczą wprowadzoną do, do tej gry, żeby ją współcześnić, to no to, że można troszeczkę wyższą rozdzielczość grafiki zrobić oraz dostajesz te achievementy, czy tam właśnie pucharki, które, które dla wielu osób... Na przykład dla mnie już teraz troszeczkę mniej, ale kiedyś były bardzo ważne. Tak uwielbiałem zbierać te wszystkie jaczyki. A co jest śmieszne, i ty i ja, nawet jeszcze przed wymyśleniem tego, że będziemy o tym mm -hmm. mówić, kupiliśmy. Tak, Bo, kupiłem. Tak, ja również, ja, ja kupiłem. Ty kupiłeś na PSA, mm -hmm. ja kupiłem na UE wersję, bo w ogóle ta, ta, ta, ta wersja na 20 lecie wyszła chyba na wszystko, co się da praktycznie. Na wszystko, absolutnie można zagrać na iPadzie, jak najbardziej iPodzie pewnie nawet też. I to tak jest też właśnie fajne, że, że, że jeżeli facet ma, słuchaj, taką grę, która jest naprawdę dobra i ona przez te 20 lat wciąż jest dobra, wciąż daje niesamowitą satysfakcję, bo daje. Mogę, mogę powiedzieć, że jak dzisiaj w nocy skończyłem właśnie po, po, po tych 20 latach z kawałkiem a kolejny raz Another World i oglądałem taką scenę, tą, tą, tą, tą końcową która niesamowicie chwyta za serce i już, już wtedy też chwytała za serce bo jest taka naprawdę mocno emocjonalna to miałem naprawdę łzy w oczach Naprawdę. I jeszcze, jeszcze taka, taka, taka muzyka się wtedy włącza i nie, po prostu jest I to jest taki naprawdę inny, inny świat. To jest właśnie to, czego ja zawsze szukałem w grach tego, tego, tego okienka. okienka na inny świat. A to tutaj ta okienka jest nawet tak naprawdę, tak? Bo jest takie miejsce w grze, gdzie możesz spojrzeć wiesz z okna wieży i widzisz panoramę tego obcego świata. No powiem Ci mnie podobnie, jak rozmawialiśmy teraz o No Man's i o sytuacji, kiedy tak przychodzisz do domu, wszyscy śpią i chcesz sobie coś odpalić. To właśnie tak miałem ostatnio z Another World jak, jak, jak odpaliłem I to było to, przy czym mogłem, naprawdę. Usiadłem na kanapie pierwsze, zagrałem w to napadzie, wygodnie i naprawdę chciałem prze, prze, przechodzić to i na spokojnie sobie. Te, te, tą, tą historię No No właśnie, da się na spokojnie to przechodzić? Powiedz, to jest... Nie, tego, te, to, tego <grym> akurat nie. No. no to jest gra, która do, do naprawdę strasznie stu... nakopić do tyłka. Do, do więc... jaskini. Do jaskini przechodziłem mm -hmm. spokojnie i jeszcze tam z, m, jakieś okazyjne śmierci e, przeżywałem, ale doszedłem do jaskini. Teraz to już tam się taką, mm, już. Teraz jakąś taką wiesz, cezurą hardkorowego gracza jest jeżeli sobie dobrze radzi w Dark Soulsach, tak, A ja sobie tak myślę, że te wszystkie Dark Souls'y, y, no traktują gracza jeszcze trochę bardziej pobłażliwie niż takie Underworld, bo popełnisz tam błąd, no dobrze, no, stracisz trochę hp mhm. ale jeszcze możesz się wycofać, jeszcze możesz się zasłonić, jeszcze możesz odskoczyć, możesz uciec, możesz wypić jakąś fiolkę, która ci przywróci trochę zdrowia, to, to, to jest tak naprawdę tak, taki, taki straszny tak. sofc. A Another nie? World daje ci takiego klaska w ryj, bo to tak. jest jest, giniesz animacja, która cię pożera tak no, normalnie, wiesz, 3-5 klatek animacji, jeb, koniec. No i ja nie że, co się stało. Myślę, że bardzo wielu graczy <śmiech> tak naprawdę za Another World będzie najlepiej pamiętać po prostu taką tą ryczącą czarną bestię. Która jest na pierwszej planszy, która, która po prostu rzuca się i rozszarpuje. Tam to tak, tak. tak, tak. Rozszarpuje Lestera, i myślę, że to, o, jest, to jest ostatnia rzecz, którą całkiem wielu graczy widziała w tej grze. Bo... No pamiętam, jak byłem mały, pierwsza styczność z Ender to już w ogóle było. Teraz zaprzepniałem o w ogóle jakiegoś tam znajomego, rodziców, który miał komputer, i pokazał mi to u niego pierwsze, co, co grają, to najpierw pamiętam te pijawki z, z kolcami, ale jak już doszedłem do tego? One do dla tam... mnie były nie do przejścia zupełnie. Ja <śmiech> przez, przez, wiesz, przez jakieś dobre dwa tygodnie, jak dostałem to na Another World, to ja myślałem, że to jest zepsuta gra. <śmiech> że po prostu, no okej, okay, no fajnie, jest ładne intro, fajna ta, ta, ta lokacja, <śmiech> mogę sobie pójść tam i popatrzeć. A gra jest zepsuta. <śmiech> no, A gra jest, jest po prostu ewidentnie zepsuta, bo... Da, nie da się przejść, przejść tych piawek. Ich jest za dużo. W ogóle nie mam w czym nie rzucać ani strzelać. Potem się okazało, że można je kopać. Można je kopać? Można je kopać, słuchaj. Do, I nie pofać. trzeba ich przeskakiwać. I aż Ci wejdę słowo i dojdę do takiego za, za, zacznę taki jakbym mini, mini, mini temat. Tak, jak, tak że dlaczego to, że nie ma tutoriali i tak dalej. To jest takie, to jest piękne. Jesteś w stanie przejść jakąś grę. Właśnie z tamtych czasów przejść jakąś grę, nie znając w ogóle jej wszystkich feature'ów. I w tym momencie, tak jak dziś, dowiaduje się, że możesz kopać stare pijawki. Albo kolega Ci mówi, wiesz co, w tej grze, co Ci dają do testowania z Double Jump. Tak, to też śmieszne. Tak, tak. A później, jak to przeszedłeś bez Double jump A widzisz, a przeszedłem. Wow. Bo, no, bo to... widzisz, bo ja się hartowałem na Underworldzie. No widzisz, tak? i nikt, mi, nikt mi nie powiedział, że można kopać pijawki, więc tak długo przez nie skakałem, a się przeskoczyłem. <głos> Dokładnie, Do... dzisiaj, dzisiaj odpalam Underworlda Tylko i. Tylko wiesz, jaki jest problem, jest, jak przeskoczysz wszystkie produkować. pijawki, to potem zaczyna ci gonić bestie i musisz z powrotem przez te pijawki przebiec. No wiem, to już, już, już nie ma czasu na kopanie. No i... nie, niestety, niestety. to już jest poptokr. To jest. To... Resensja, to jest urok, urok, urok tych starych gier. To co, zaspoilujemy za, za troszeczkę, e, słuchaj, e, jedną z gier, o których może będziemy mówić e, kolejnym razem, bo, bo to jest po prostu coś wspaniałego. A już też wrzuciłeś do siebie na fanpage e, takiego screena, który mówi, że w grze Blackthorn... Tak, już, też wrzuciłem bo jednak te komnatówki jakoś... Wkręciły nas, a jeszcze jako fan Bizarda bardzo dobrze pamiętam i dzisiaj dzisiaj sobie testowałem Blackthorn, gdzie był malutki tutorial, gdzie mówili może strzelać i rzucać, a i po dwóch tekstach tutorialowych pojawił się dymek, a teraz... Poeksperymentuj z... Tak, eksperymentuj z kontrolerem. I, droga I odkryj, odkryj inne tak akcje, które możesz wykonywać. Na pewno odkryj. będziemy teraz eksperymentować. No kurczę, właśnie no, i, to jest piękne. I właśnie, I właśnie po tym tekście przyszło mi do głowy właśnie to, co teraz powiedziałem o p -p, że Możesz przejść grę, nie znając wszystkich a później nagle dowiadujesz się. Masz double jumpa, możesz rzucać coś w ogóle stary. Przechodzić grę na nowo. Wiesz co, ja tak troszeczkę znowu mogło się wydawać, że hejtuję tym razem a te, te wszystkie Dark Souls'y i inne takie. Mhm. Ale ja myślę, że ich popularność i to, co się ludziom podoba w nich, to jest właśnie tak naprawdę podobne podejście. Bo o ile, o ile mechanika jest troszeczkę bardziej taka, wiesz, wybaczająca błędy, to jak grać, gra cię nie nauczy. Wszystkie strategie na wszystkich przeciwników, mhm. jakieś, wiesz, bildy, postaci musisz odkryć sam, musisz też sam domyślić się fabuły. No ewentualnie możesz się wesprzeć internetem, tak, ale nie musisz. Myślę, że to jest taki szacunek dla gracza po prostu, tak? To jest, to, jest, to jest projektant gry, który mówi ci wiem, że masz rozum, wiem, że jesteś graczem, wiem, że potrafisz sobie dać radę. Żeby wszyscy gracze tak to odbierali jako, Prawda? Bo jako, jako to szacunek to. Dla, dla, dla designera. Posiekując się jedną swoją grą którą udało mi się stworzyć, DATAS na Androida, która ma trzy kliknięcia, to muszę ci powiedzieć, że gro, gro feedbacku było, że jest za zbyt że niezrozumiały za słaby, tutorial. Tak? Mhm. Ja w ogóle, tak naprawdę, ja w ogóle nie chciałem go zrobić, no ale SONTRY jest trend, jaki jest, więc no przydałoby się. Myślałem, żeby, że po prostu żeby, gry mobilne się rządzą swoimi prawami. Żeby był, no ale też. No niestety, też, te, te, też racja. No, w, każdym, w każdym razie niestety tutorial, który którym mówił, że możesz skakać do góry, w lewo i w prawo, okazał się zbyt skomplikowany. Ja też sobie myślę, że tak naprawdę wszystkie te tutoriale i to ułatwianie graczom i trzymanie ich za rączkę wynika z takiej dużej presji twórców, żeby ta gra była dobrze oceniona przez wszystkich. No to, jest no to też jest. No pomyśl sobie. Jest... Another World, jeżeli do niego tutaj wrócimy, sprzedał się lub nie. Tak? Mhm. On po prostu sobie szedł w siat, jak, jak, jak, jak gra była gotowa I, i ktoś tam go recenzował, ktoś go zrecenzował na, na 10 na 10, ktoś go zrecenzował na 3 na 10, bo, bo coś. Bo nie to, ogarnął, no bo to, bo to też ogarnął. jest. Bo z tego I nie tak było jest... dramatu, słuchaj. I nie było mhm. dramatu. Ktoś postawił trójkę. Trudno, ktoś postawił trójkę. Była pełna skala ocen, trójki się zdarzały. Jedynki się zdarzały. Pewnie nawet takim grom jak Anne i nie kończyło to wcale kariery takiej gry nie kończyło to karier producentów ale nie było wielkiego nie było wielkiego dramatu, nie było wiesz obcinania bonusów, bo nie było 80 na Metacritic a piękne czasy, tak o pięknych czasach sobie mówimy tutaj a myślę, że to było wiesz co takie bardzo dobre dla kreatywności, bo ludzie robili grę z potrzeby robienia gry a nie z potrzeby tego, żeby Wszystkim się spodobało. Bo no to jest bo ogólnie... Gry komercyjne muszą się wszystkim spodobać. To jest ogólnie domena tych czasów, o których chcemy mówić. Mm -hmm. Tak samo jak mówimy o, o filmach z, z tamtych czasów, o którym będziemy mówić. Tak, na tak też będziemy mówić. O I o grach, o których teraz mówimy: Another World, Flashback. To, to, jest, to jest domeną tych gier właśnie jest to, że to są arcydzieła. To, to, to, to, to, to nie są gry rządzące się wtedy żadnymi, jakim... jedyne w swoim rodzaju wtedy były, tak? przetoczyły prze, jakąś ścieżkę i były były no Właśnie, słuchaj, ten, ten, ten, ten facet, który robił Another World, ja mhm. mam zapisane, jak on się nazywał, ale nie podejmuję się y, zupełnie wymówić jego nazwiska, no bo tak jak mówiłem to jest nazwisko francuskie, ja jestem z tym językiem bardzo na bakier, ale na imię miał Eric, y, więc y, bardzo ładnie miał na imię. Mhm. A, no, Eric? Jest Eric, być może tak. Eric, e -e w każdym razie. Another World. Another World, żeby było zabawniej, był jedną z pierwszych gier Indii. No. A, widzisz, zagiełem się. Pan Erik pracował wcześniej, a nawet już tworząc Another World, pracował w takim studiu, które się nazywało Delphin Software. Które na pewno kojarzysz jako właśnie tak, miejsce się... pojawienia się Flashbacka rok później. Tak, tak pojawia się logo Flashbacku na początku. Ale właśnie Eric nie chciał robić kolejnej gry z Delphine Software. Chciał zrobić coś samodzielnie. A no i zrobił. On się słuchaj nauczył programować na tej grze. Nauczył się C, a kiedy C mu nie wystarczyło nauczył się Assemblera. Kto dziś robi gry w Assemblerze. Czyli, czyli on, on, wiesz, on, on nauczył się programować w takim stopniu, że stworzył zupełnie rewolucyjny silnik wyświetlania grafiki. Mhm. I to, że ta grafika nawet w tej niższej rozdzielczości wygląda do dziś świetnie, to jest zasługa tego, że on tak to rozkminił, że, że, że, że ta grafika się składa z wielokątów jakichś tam poligonów, a, które mógł bardzo szybko animować, które a zajmowały mało miejsca w pamięci Amigi, bo to jest gra, która powstawała na amizę, A jak, jak wiele rewolucyjnych. No w kaccenkach tak we flashbacku widać, że już go nie ma tam. Mhm. Że, że, że nie, ma, nie ma to, co ty mówisz, że tam były, że w Nedwordzie były, były bardzo fajne, tale na poligonach zrobione. Jak cały, jak, jak cały flashback dla mnie, to zaraz o, o czym powiem, wizualnie jest bajką. Mhm. Tak, kaccenki są strasznie. Słabe. Tak, no bo tam one, wiesz to były po prostu animowane poklatkowo. Mhm. Rysowane w a, tak. bardzo, no, no dojdziemy do tego. Ale, ale w underworld właśnie jedna rzecz to, to, to, to, to były te wektory, a druga rzecz to była animacja rotoskopowa, czyli on fotografował siebie w ruchu i ten, ten, ten swój własny naturalny zupełnie ruch przenosił na animację Lestera. Zupełnie tak jak wcześniej zrobił to Jordan Mechner. W Prince of Persia, a, a jeszcze wcześniej w karatece. To jest, to jest właśnie ta, ta, ta metoda, którą u niego podpatrzył, tylko podpiął jeszcze pod swój własny pomysł właśnie tej grafiki takiej poligonowej, a no efekt do dzisiaj robi wrażenie. Te animacje są tak przepięknie płynne, tak, tak naturalne, a żywe, że no nie, nie sposób się nie zachwycić. W tej chwili gry 2D, które powstają. A w zespołach Indii, często dużo większych, bardzo często nie dorastają na The World. No, i jeszcze biorąc pod uwagę, że tam są trzy kolory, tak na postaci i tak, nie, ma żadnych, tak. nie ma żadnych upiększaczy tam, nie ma żadnych cieni, nie masz nic. Czyli zobaczmy. Mamy, mamy gościa, który po prostu właśnie skończył robić, bo on wcześniej właśnie robił dla Define Software taką grę przygodową, która się nazywa Future Wars. A skończyli to i on nagle złapał zajawkę, że on będzie robił własną grę. Poszedł, zrobił trach. Another World. Od 20 lat tak naprawdę w dalszym ciągu jest w stanie coś z tego jeszcze mieć. Z czego ja się bardzo cieszę, tak. Ja się strasznie cieszę, że on na tym zarabia. Że, że, że, że, że może wiesz, w dalszym ciągu z tej legendy jakieś, jakieś czerpać korzyści. Mu się to bardzo należy. I, I to jest taka gra, którą od tych 20 lat tak doskonale pamiętam. A Flashback to jest, słuchaj, gra, która powstała w Delphine Software i robił ją drugi pan, również z francuskim nazwiskiem. On się nazywał, też mamy to gdzieś zapisane. Paul. Tak, tutaj może już nawet bym się podjął przeczytanie nazwiska. Kise, KISET QUI set? Się, się nazywa ten pan on zresztą do tej pory yy, gry robi a, i co? no oni byli kolegami, którzy pracowali sobie wspólnie nad tym Future Wars, a potem ich drogi się tak trochę rozeszły, yy, są dalej jakby w wielkiej przyjaźni a, natomiast yy, gry zrobili sobie zupełnie oddzielnie jeden poszedł i zrobił Another World, drugi, rok później stworzył, stworzył Flashbacka. a powiem Ci, yy, jak... Rozmawialiśmy o, o intro od Another World. Jakby wziąć intro z Another World i zakończyć je początkiem z Flashbacka, dla mnie to byłaby idealna, idealnie piękna całość. Wiesz, żyjemy w kulturze Remixu, możemy tak. to Działać. Nie, to, to było, bo, dlaczego? Bo w Another World genialnie był zrobiony, genialnie było zrobione intro, a co we Flashbacku jest jedną z najcudowniejszych rzeczy, to jest jednak, jednak grafika. Jestem bardzo... W, w, bardzo w, dużą wagę przykładam do estetyki, wyglądu, wyglądu gier i stąd pamiętam flashbacka głównie, że ten, to rozpor, pierwsza mapa, nie intro, intro jak, jak, gdzie on ucieka jednak jest, jest, jest gorzej zrobiony niż na, na World i nie porywa aż tak jak moment kiedy się budzi w dżungli, która jest po prostu tam, jest tak pięknie wszystko narysowane, tła, pierwszy plan, Animacja postaci też jest dużo bardziej, jest, jest, bardziej, mm, jest bardziej dopracowana i niż, niż, w, niż w na Rawordzie. Ma też więcej ruchów ciekawszych jak... No właśnie, tam, tam, tam już naprawdę można bez, bez wiesz, bez mrugnięcia o tym powiedzieć platformówka. Tak, tam jest większa, większa dynamika, ale też... On też, się rusza wiesz, nie tylko po, po jednej płaszczyźnie, ale też te platformy rzeczywiście tam występują często. Tak, platformy biega, du, dużo jest zbiegania, skakania. Oczywiście wszystko jest tak fajnie. Jest, jest, jest taki timing, że to ci wszystko nie jest takie płynne, dzięki czemu jest trudne przy walkach. Więc jest, można powiedzieć, musisz rozpinać trochę te walki, bo jest trochę, można, trochę nazwijmy to turowo. Musisz mieć dobry timing do tych walk. W Anadolodzie to po prostu jednak pojawiałeś się, waliłeś z lasera i zabijałeś. Tutaj. No już ale możesz... to wiesz też stawiasz tarcze, tak? Musisz mhm. do tego podejść taktycznie. Bo nawet nie jest tak, że wiesz, możesz sobie te tarcze stawiać w nieskończoność się za nimi chować, dlatego, że przeciwnicy zawsze stawiają tarcze coraz bliżej ciebie, coraz bliżej, ciebie, w którym się rozłapią cię za łeb po tobie. No tutaj tutaj w Flashbacku jesteś bardziej asasinem, I co jeszcze twórca poszedł, co krok dalej w kierunku gracza? No tutaj gra więcej wybacza. Tutaj jednak masz cztery życia tak naprawdę. I co jeszcze, cztery życia takie tarcze tak naprawdę, bo to jest shield. Co jeszcze masz po drodze możliwości? No właśnie możliwości. sobie przypomniałem, wiesz, bo ja akurat nie miałem okazji pograć we flashbacka ostatnio, mm -hmm. ale przypomniałem sobie ten moment, jak Konrad, bo tutaj mamy bohatera, który ma na nim z roli, Konrad, mm -hmm. podnosi tarczę. Pamiętam tę scenę, jak on podnosi tarczę. Tak, tak taką, to, to, to, to był taki fajne... Gadżecik, tak, on, on go znajduje gdzieś. Mm -hmm. to były... To też jest fajne, fajne są katstenki. Tak, tak, tak samo jak, wiesz, jak scena podnoszenia pistoletów w Another World. to też to co, wiesz, zapada w pamięć. Mm -hmm. Świetnie, świet. To, to akurat świetnie wygląda, jest, jest fajnie narysowane. A co śmieszne, dzisiaj widziałem yy, y, y, takie porównanie między wersją. Ja, ja testowałem wersję z, z sagi Genesis, gdzie jeszcze, gdzie były te fajne katstenki, ale widziałem y, y, wersję z. Y, no już, te, już, już teraz nie powiem, Sega. W każdym razie. Jak na... wersje na, na płytę, tak? Tak. Taką, no to albo Gdzie... Sega CD, albo, albo jakaś Sega Saturn, no. tak? Tak. Tam już jest, już nie jest fajnie, bo tam już są, jest cała gra taka normalna, tak jak to wygląda, ale kastenki już są zrobione takim wczesnym 3D. Aha, i to się strasznie aha. gryzie, to już strasznie, bo te podnoszenie i tak dalej, przekazywanie te kastenki, to już wchodzi Ci takie 3D i to wygląda bardzo słabo. Ale skończymy na tym, że flashback jest o tyle mm, ukłonem w stronę gracza, że więcej wybacza, że masz życia. Masz życia. E, oprócz tego możesz e, sobie w trakcie rozgrywki je regenerować. Co jednak e, sprawia, że ch chce mi się bardziej. E, jak, jak przy Another jak doszedłem do momentu, w którym się trochę przeddukowałem, jak mnie cały czas zabijały i jednak takie. To zębate. Tak, tak ogólnie tak? góry jest trudniejsze. tak w dziurę i się tak, zjada i ci, taki mini-sarlacc. Tak, <gry> urywa cię od dołu, urywać cię od góry. Są glicze, może ci ury, urwać cię od dołu i od góry jednocześnie. No, tak tutaj jednak, jednak jest... Urwa. Jest ten. Fajniejsze jest... Fajniejsza dynamika strzelania. Nie leci ten laser, jednak jest puf, puf, puf, puf, puf. Taki. Jest puf, puf, a nie piu, piu, tak? Tak, tak, tak. Okay. Nie leci laser, wiesz, jest. Nie lecą żadne partikle że, że, że strzelasz, tylko po prostu idzie, idzie force i po prostu to, do czego celujesz, ginie. Mhm. To, jest, to, jest, to jest bardzo fajne. No, przede wszystkim. No a historia. mi by brakowało tych laserów, wiesz, jednak. <laughs> no wiesz, no, mi, mi się, mi się, mi się bardziej podoba jednak je... laser ładne były jeszcze można było tam właśnie to co różnica jest w broniach taka że nowane możesz mogłeś tam w, łapać moc i puszczać do pracy. tutaj tutaj nie tutaj jednak masz jedną jedną fajną broń z niekończącą się ilością amunicji wy na łodzie też miały skończoność tak i musiałeś... i i, i, i no. w dodatku gra zupełnie ci nie ostrzegała że nie masz już amunicji tak tak tak i, musiałeś I nagle okruszać. wiesz ojejku mój pistolet przestał działać co się dzieje i teraz Masz łeb, to kombinuj, tak? Idź tam, mm -hmm. znajdź to miejsce, gdzie trzeba stanąć, żeby się, żeby się naładował pistolet, a jeszcze raz ta animacja ładowania pistoletu wygląda tak, że można się przerazić, bo, bo wchodzisz do takiej, takiej komory, zamykają się za tobą drzwi i nagle materializuje się po prostu jakaś energia taka wokół ciebie i aż, aż cię podnosi do góry tutaj, wiesz, włosy się rozwiewają i... i... Było, było. I co, o co to chodzi? I o co chodzi? No, no, no. Jej, zaraz, zaraz mnie tak, zdezintegruje, dziękuję. A, a tu nie, to tylko ładuje ci pistolet. No, no nie, Flashback jednak miał doświadczenia, z, z widać doświadczenia z NRW, plus jednak gra jest, wydaje mi się, fajnie zdesignowana. No, jest, jest bardziej tak, czyli jest, jest więcej tekstu, jest ten interfejs, pokazuje ci punkty, ilość życia, no jednak bardziej cię informuje o tym, co się dzieje. No i historia. Historia jest. O no, nie, historia ci, mi się nie podoba jakoś tak. Jest Was taki tak, to jest mm -hmm. taki kurs um, Running man ze Schwarzeneggerem połączony z pamięcią absolutną z ojej ze Schwarzeneggerem, mm -hmm. jakby hmm, Następnym razem musi, opowiem o tych filmach to będziemy w, bardziej w stanie powiedzieć w których klasach. Ale aż wygooglam, tak? Yy, opowiadaj dalej, a ja zobaczę, hmm. kiedy, kiedy też yy, Pamięć Absolutna to wyjdzie. mówiłem wcześniej, te jednak jak naprawdę grafika, animacje, postaci są no, o, o gwiazdkę no, wyżej. No proszę, proszę. Wielkie zdziwko, Pamięć Absolutna 1990. To 3 latka przed, przed, przed, przed flashbackiem. No to, jak, jak dla mnie to, to jeszcze wcześniej. Mhm, no to jak to, dla mnie to pamiętam. jest. To, no, to, to jest dużo. Dużo nawiązuje do tego tematu, mm. bo mamy opcję z utratą pamięci, z, mamy opcję z... Jakaś jest konspiracja też z tego, co pamiętam we flashbacku. Tak, mamy opcję z pamięci, mamy też z Running Man a wielki teleturniej, i dostań pieniądze, więc tutaj ten... A, je, cały czas próbuję o tych, do tych cutscenek dojść, że to, co wcześniej mówiliśmy... Te, czyli... Tak, Running Man, 87, Także jak najbardziej mogli się inspirować tym i ten i no, więc rób spokojnie, główną postacią w flashbacku mógłby być Arnie i wcale by mi to nie przeszkadzało, bo jednak to jest kultowa. No i wyobrażasz sobie Arniego tak skaczącego po platformach? Kurczę, we wszystkich filmach tak, tak ten bieg, Przecież skakał, leciał, jak, raz, jak yes, ten. Yes. Jak, jak najbardziej, chociaż, no mówię, no, ta postać jak, taka jaka jest, świetnie, świetnie jest zanimowana, więc myślę, że jakby była od, odrobinę grubsza, bardziej ten, to już, to, to już nie byłoby to. Tutaj naprawdę czuć Prince of Persia, właśnie, takie, bardzo mi się podoba, mówię, pod względem wizualnym, ja po prostu szaleję na, na, na punkcie tej gry. Yy, jedyne, co mi się nie podoba, to są, to są bo są bardzo krzywo narysowane, to jest, no i fabuła, fabuła, gdzie w jednej scenie, no nie wiem, ktoś tam mówi do kogoś, sam początek, yy, o, wykasowaliśmy mu pamięć i on w tym momencie się budzi ucieka. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i zabrali go, żeby mu pamięć, no i on się budzi, i wychodzi i ucieka No dobra, poczekaj, to, to, jak myślimy to było? O, pamięć absolutna. To no, wiesz, było to mówić. No, no to chyba w ogóle stąd tytuł, tak? Tam mamy total, tak. całkowite przypomnienia. Tutaj flashback, czyli tylko troszeczkę mu się tam przypomina, coś, coś tam zajarzył. Dokładnie, dokładnie, to, to jest geneza właśnie tego tytułu, że on tam jako naukowiec odkrył, odkrył, nie będziemy zadać fabuły, po czym przekazał swoje, swoje wspomnienia, po czym zabrali go, wykasowali mu pamięć, on ucieka, odkrywa swoją tożsamość, wszystko się dzieje. No To bardzo jest fajna fabuła, taka bardzo typowo wiesz, taki typowy sci-fi w sumie, mhm. w sumie. Jest spoko. M mogę, mogę mówić, że gorzej, mniej mi się podoba na te, na te strasznie zrypane kad pod względem wizualnym, bo. Jeżeli Czyli fabularnie lepiej było w Kung Fury. <gry> Z zamkniętymi oczami, to jest, jest, jest, jest w flashbacku bardzo fajnie pod tym względem. Jest więcej, więcej, więcej zagadek. Bardzo, bardzo fajny sci-fi, jeżeli chodzi o design kolejnych map na początku. Gniana dżungla i y, y, paletę kolorów po prostu, nie no ja to po prostu, na nad tym szaleję. No, później miasto, ten sci-fi z którego no nie wiem, dzi dzisiaj ten design jest mega trendy. Wtedy, wtedy, wtedy był po prostu, by, by, był bardzo mm. fajny. Powiedz powiedzieć, gdyby, gdyby Uncharted był platformówką, mm -hmm. to wyglądałby taką platformówką 2D, to pewnie by wyglądał tak jak, y, tak jak Flashback, ta, ta, ta pierwsza plansza dżunglowa, mm. nie? Nie grałem, nie grałem, nie, nie grałem. Mi się, bo kojarzy mi się to tylko z... A więc nie też nie grałem. A, a co to kojarzy mi się też z... Też nie z grałem, czekam, czekam na tą reedycję taką na PS4 sobie wtedy zagram od początku we wszystko. I e, powiem dwa słowa o gameplayu, że to było cudownie, było mi, było mi usiąść e, z bezprzewodowym padem, usiąść przed telewizorem. Zagrać sobie w to. Te wszystkie zagadki, nawet mój stary, mój pięcioletni syn, patrząc na to, sam zaczął ogarniać, rozpięć te zagadki i zaczęło mu się to bardziej podobać w pewnej chwili niż niżlego niż, niż Marvel. Spodobało mu się to. Ja mu wiem, co, co ma robić, ale sam sam ta Tata, tata, znalazłem, znalazłem jakąś kostkę, podniosłem ją i tak dalej. Co się jest w tych grach? To jest... Intrygują. jest? Tak, tak, jednak to, to się zmusza do czegoś i tutaj też nikt ci nie mówił jak, jak wyjąć, co, co, co, czy możesz skakać, co możesz złapać, co cię zabije, co cię nie. Tak. Masz cały czas taką świadomość, że coś mogłeś przegapić. Mhm. Masz się na baczności, bo, bo, bo, bo nie wiesz tak naprawdę, co masz zrobić, więc, więc musisz się rozglądać naokoło, patrzeć, obserwować, kojarzyć, kminić. Tak, tak nie bez ma tego ten, po prostu ani rusz. Tak, to nie jest platformówka, w stylu, idziesz, idziesz w prawo i, i, i ten tak, tutaj idziesz w jedną lokację odwierzasz 50 razy, a i dopiero za 51 razem jest, jest opcja, że no, ogarniesz, że tam coś jest, co potrzebujesz zrobić, wziąć, włączyć, wyłączyć. Chociażby, chociażby otwieranie drzwi za pomocą wchodzenia na jakieś na jakieś guziki, na jakieś takie platformy, które. Ten... No nie masz bladego pojęcia na samym początku, co to jest, czemu to pika i co się dzieje. Naprawdę musisz dopiero na to wejść i powiązać, że jeżeli wejdziesz na daną rzecz w tej mapie, to 20 map później coś się otworzy. Tak. I... tak. I... tak. I... Ale chce się, chce się to robić. I to, to, to jest też taka część wspólna właśnie tych dwóch gier, Another World i, i Flashbacka. Mhm. W, w Another World też masz takie tego typu łamigłówki, że nagle widzisz e, jakiś przewód biegnący w ścianie, przewody są oznaczone taką pulsującą mhm. niebieską energią, więc, więc tak, tak, tak. Są, są widoczne. No i widzisz przewód w podłodze. Nie masz pojęcia gdzie on się zaczyna, nie masz pojęcia gdzie on się kończy. Ale, ale wiesz, że to się robi, tak? Tak, czy to jest do czegoś, czy to jest w ogóle... I, I potem nagle znajdujesz miejsce, do którego zupełnie nie masz dostępu, ale widzisz je po prostu na planszy i że o, tamten przewód się kończy. Ale jak tam w ogóle trafić? Się okazuje, że wiesz, że jak za 20 minut już będzie taki moment, że ta część tej planszy będzie zalana wodą, to Ty wtedy tam będziesz mógł dopłynąć, i, i, i strzelić tam w końcówkę tego przewodu i to się wyłączy wtedy i y, tam y, 10, y, 10 ekranów dalej otworzą się drzwi. I to jest, to jest, to jest właśnie niesamowite, że y, aż, aż, aż tak bardzo duże zaufanie do gracza jest, że, że, że on będzie w stanie to, to, to Ale to dzięki, też dzięki temu pamiętasz te gry strasznie, hmm. bo spędziłeś nad nimi kupę czasu. Dzisiaj, dzisiaj, no to już w dzisiejszych czasach, no to jest to jest już yy, nie przeszłoby bardziej, bo to jest kwestia taka, na no, nie ogarniasz, masz milion innych gier mm. do ogarnięcia. Yy, więcej. No, ktoś by trafił na taką łamigłówkę w grze. A, ktoś by to rozwiązał, tak to rozwiązanie byłoby w internecie, a, więc yy, nie byłoby problemem a, tak naprawdę dowiedzieć się, co, co, co w tej grze się dzieje. a a byłoby to raczej postrzegane jako coś, co odrywa Cię od gry, bo musisz pójść sprawdzić w internecie, co co musisz zrobić. Więc jest to wada, tak? bo jest taka taka łamigłówka, której się nie da przejść nie patrząc w internet. Da się, tylko po prostu musisz się nad tym troszeczkę dłużej pogłowić, musisz się pogodzić z tym, że może rzeczywiście zatniesz na 2 czy trzy dni dzisiejszy gracz nie jest w stanie czegoś takiego przyjąć zupełnie, tak? A powiem Ci, dzisiaj zrobiłem taki taki... Mm, Samo wyszło, że teraz nazywam to eksperymentem, ale była, był, była pewna chwila, gdzie po prostu chciałem przejść to szybciej, mhm. bo, no bo chciałem po prostu na, na dzisiaj trochę tak, więcej... Ek, no, tak, chciałem na dzisiaj trochę więcej ogarnąć i chciałem po prostu przejść coś szybciej, włączając te solucje i zacząłem grać z solucjami. Mhm. I tak mhm. dla mnie w ogóle w ogóle... Przestała interesować. Mhm. Zupełnie. No Przechodzenie takiej gry z Solucją, to jest jak, jak przechodzenie Duma i Dedecute. No, no, no. Jest nawet, nawet, nawet, nawet... fajne widoczki, masz trochę fanu, ale kurczę, no. Nawet nie. No, powiedz, powiedz, nawet nie. Bo już nawet z tymi z odwiedziniem tennością jest ten game. W ogóle totalnie uciekł gameplay, więc naprawdę wyłączyłem dla własnej spokojności, że ja naprawdę chcę grać tą grę tak, tak, jaka, tak. Taka, taką, jaką ona jest. To jest genialne w tych grach. I powiem ci jeszcze taką rzecz. Siadałem do Another World i po prostu wiedziałem, że może mi się nie udać, że mogę tego nie przejść, mogę nie podołać. Ta gra po prostu może mnie pokonać. A miałem gdzieś tam w głowie, że nie jestem już tym dwunastolatkiem, mam już jakiegoś skilla, że tak powiem. I że już z niejedną grą sobie poradziłem. Więc no, czułem się kompetentny do tego, żeby, żeby po prostu do Another World'a usiąść i go przejść, nie zaglądając w solucji. Tak jak mówiłem, dwa razy patrzyłem w tą solucję. Ale ja pamiętam, że jako dzieciak ja też tą grę w końcu rozkminiłem. Ja pamiętam, że ja widziałem ten ekran końcowy. Nie mam pojęcia, ile czasu tak naprawdę mi zajęło dojście tam, ile ile konsultacji na przerwie w podstawówce z kolegami to, to, to pochłonęło, ale, ale doszedłem tam. Ja powiem Ci, grając wczoraj, wczoraj dzisiaj w tego Flasha, już pomijając to, że genialnie się bawię przy tym, przy powrocie, ale Oglądając totalnie, myślałem, że pamiętam tą grę. Wczoraj, dzisiaj sobie uświadomiłem, że totalnie nie pamiętam tej gry, ale każda kolejna kaccenka, którą, którą dochodzę, to jednak włączała mi się taka, taka radość dziecięca, gdzie pamiętałem, byłem tu i pamiętam tak. to, to szczęście, jak byłem dzieciakiem, jak daną rzecz odkryłem, a co jeszcze, jak widzę, jak mój młody to robi, Przybiega do mnie, ta ta, ta, ta zobacz, zobacz co znalazłem. Ja widzę po nim, jak ja się cieszyłem mm -hmm. i ile co dają teraz jemu e, te gry. Mm, to, jest, to jest nie do pisania po prostu, co się dzieje. Naprawdę jest Ja w, doszedłem, doszedłem, połowę przeszedłem tego flashbacka i kończę go. Kończę, bo to jest piękna historia, bardzo fajna gra. Mm, ja na nią patrzeć mogę naprawdę godzinami, nawet jeżeli będę biegał w lewo, w prawo, ale jest dużo bardziej dynamicznie, troszeczkę niż, niż Another World. A tego na pewno będę nie to, to jeszcze dalej. dwa słowa o tym, co się z tymi grami działo potem. Bo, bo jest jakby ciąg dalszy. Słuchaj, jedna... Na pewno wiesz. Jedna, jedna gra to jest, to jest jakby jedna droga, a druga gra to jest zupełnie druga. Another World miało kontynuację pod tytułem Heart of the Alien. Yy, gdzie yy, fabuła z Another jakby, yy, tam gdzie się kończyła, to tam się, to tam się naprawdę w tym momencie dokładnie zaczyna. Bo Another Underworlds, jeżeli dobrze mówię i będziemy spowodować wszystkim, kończy się tak, że on po prostu kończy, odlatuje tak na i kończy się gra, tak? A, koń, mówię? Kończy się gra i druga gra się zaczyna dokładnie w tym momencie. I zmienia się bohater. Już nie jesteś Lesterem, już jesteś teraz jego tym towarzyszem kosmitą kosmitą czy tam stworem. Tym nazwijmy, ogrem nie? łysym, tak? Takim nazwijmy go ogrem. On, no, no, no. on, on ma taką ksywę Buddy. We mhm. wszystkich e, źródłach występuje jako Buddy. E, I ta gra e, już nie zdobyła popularności. A wiesz dlaczego? Bo robią to inne. E, nawet, nawet, nawet nie to. Nawet nie to. Wyobraź sobie, była za trudna. Była za trudna. E, tylko Trudność tamtej gry już, już nie polegała do końca na tym, że musisz wszystko wiesz, sobie rozkminić. Musisz tak, się zginąć, się zginąć 500 razy. Tylko, tylko tam, tam, tam, tam było bardzo dużo już walki, tak? tam już było bardzo dużo takich, Męczyło, takich, tak, takich, tak, takich, wiesz, co, takich wyzwań mocno zręcznościowych. Yy, tak jak mówię, no, popularność nie zdobyła, nie, nie, nie kupisz jej teraz w App Store ani, ani, ani na, na, na, na Playstation Vita. Choć pewnie dałoby się tak, bo myślę, że prawa do niej są w tym samym miejscu co do, do Another World. Mhm. I tak naprawdę twórca Another World poszedł w inną stronę, ale po prostu cały czas poprawia i sprzedaje tę samą grę. Ten Another World, który pamiętamy sprzed 20 lat, najpierw jako 15th anniversary, czyli, czyli na 15-lecie, wydał poprawioną wersję. Mhm. Ja Potem tej... 5 lat później, na 20-lecie, to było, to było chyba ze, ze 2-3 lata temu, więc za jakieś y, kolejne 2-3 lata należy się spodziewać y, edycji na 25-lecie gry. No, no. i o, oby nie była taka właśnie jak e, oh. flashback, który się nie wiem kiedy, to, bo już, już lata można powiedzieć, czy nawet niedawno w sumie pojawił nie się. Niedawno, tak, ten... też chyba ze 2 lata temu mm -hmm. e, pojawił się remake ta sama gra. Ale nie wiem, czy wiesz, Flashback też miał e, bezpośrednią kontynuację. Flashback 2? To nie było Flashback 2, to był, e, słuchaj, to była gra pod tytułem Fate to Black. A to coś mi się kojarzy. Nie. I to była tak naprawdę kolejna mała rewolucja, bo to była gra e, TTP. A, tak troszeczkę jeszcze przed, e, przed Tomb Raider'em, tomb Raiderem e, zależnie czy mówię po polsku czy nie po polsku. A wprowadzała bardzo podobną mechanikę, tak? Miałeś, miałeś bohatera, który mówiłeś z zapleców, pleców a, i, i, i, i był pociągnięty wątek tej konspiracji o, kojarzy. i właśnie Dla, i, mnie, i, dla mnie... skopana kamera i przez to, przez to też właśnie... Ja osobiście, ja osobiście tak, tak nie trawię po prostu, mm -hmm. że, jeżeli masz grę zrobioną jakość. Tak. I robi z tego totalnie inną grę, w sensie czy z, z, no, w, tym, w tym klimacie, jeżeli Czyli zrobiłeś badania, serial Seria, tak, seria skacze przez rekina i nagle się okazuje, że jest czymś zupełnie innym. Tak, to jest coś inna gra jest, to już, to, to już nie to. to już patrzysz na to... to jest... Nie, nie, nie. Ale wiesz co? Powiem Ci, że współcześni recenzenci byli no, współcześni tej grze byli zgodni, że to jest dobra gra. Że ma problemy ze sterowaniem i z kamerą, no ale też trzeba pamiętać, że to była... Jedna z pierwszych gier z taką mechaniką, ale że fabuła i, i, i zagadki i, i klimat gry jest, jest, jest, był, był fajny. No tylko no, po prostu nie, nie przyjęło się, ta gra nie miała szczęścia. No, Może dlatego, że jest tbp. długo długo, tak. no, Ja podejrzewam, że tak. Ja nie jestem ja nie jestem fanem, to jest za mało powiedziane mhm, mhm. No wiesz co, tylko tak jakby... A, każdy ma prawo eksperymentować, Drawfine Software sobie poszedł w tą mm -hmm. stronę I to, I, zrobili... lepsze, i to chyba było lepsze to, niż, niż, niż to, co zrobili ostatnio. I zrobili die hard w sumie. E, tak, powiem Ci to, co wyszło ostatnio, ten flashback nowy w 3D i tak dalej, to po prostu obejrzałem, szczerze powiem, same screeny i nawet nie chciałem tego dotknąć. Mm -hmm. Nie wiem, jakie są recenzje. Ja obejrzałem swoje intro i się zajerałem, że jejku, jejku, to jest mój flashback, ja będę w to znowu grał mm -hmm. i ponieważ to było, to było to było, na Xbox Live Arcade to można było pobrać demo. Mm -hmm. ja pobrałem to demo, włączyłem po pięciu, siedmiu może minutach skasowałem. Bardzo mi się podoba podejście gościa od Another World. Jeżeli coś się nie jest zepsute, to tego nie, nie będę naprawiał. Mm -hmm. Ta gra jest Perfekcją dla mnie, Another World. I, I flashback jest prawie tak samo dobry. Doprecyzowaną do perfekcją. Tak. I, Ale I planom... po, co, po, co, po co, wiesz, po co, po co tutaj nagle? Z jakiego powodu przenosić to trzeci tak, dodać... wymiar, jeżeli wiadomo, mm. nawet że ci goście nie mieli środków na to, żeby to zrobić z jakimś niesamowitym wykopem, żeby to naprawdę. To tak... żeby, żeby, żeby, wiesz, żeby to jeszcze była taka grafika, od której nam opadną szczęki. Mhm. Ale nie, zupełnie. No bo to jest takie, do no, coś jest dobre i zróbmy, no, no, tak, dajmy wiesz, do tego bombki, kolory taki, tak, tak. I, i, i ten. To tak. był taki przeciętny Indyk z grafiką 2,5D, tak? czyli nie czyli niby trójwymiarowe, ale A To jest to, co przeżywa też, mam pewnie też kiedyś o tym powiemy, to co przeżywa Doom od mhm. czasów trójki. To co teraz będzie, to jeszcze ostatnio widziałem filmik um, z, znaczy nie z, z multiplayera, to tak, który jak wygląda wiem. jak, jak Quick 3 Arena. <laughs> No. Tak, ale no, no, są takie lokacje, które bardzo podarane podchodzą. Tak, dusz... no ale to, to, jest, to, to jest temat na, na inny dzień i myślę, że na pewno warty. Tak. Remake w dane. ogóle to, to jest taki mhm. temat, który z racji tego, o czym jest ta audycja, na pewno będą się pojawiać. No, no to, ale to, to reasumując... To reasumując, to jeszcze reasumuję. Tak, reasumując, flashback najnowszy nie był dobry, nie, do, unikać, do, do, tak, dobrym tak, Nie, A to, co prostu, się tak. dzieje z Another niech się dzieje i niech powstają nowe, nowe wersje, a najlepiej niech powstaną nowe plansze. Tak, niech, niech, <grym> niech on naprawdę jeszcze, jeszcze sobie yy, facet zarobi na, na dobrą emeryturę z Another em. Jeszcze wiesz, jeszcze będą nowe konsole, jakieś nowe, nowe, nowe sprzęty, na które jeszcze się to nie ukazało. Będzie. <grym> na, Więc niech na wypuszcza na wszystko, a naprawdę... Jak już wiesz, jak już będzie jakiś, nie wiem, VR-owa konsola, taka typowo za 10 lat powiedzmy, że, wiesz, że tam wszystko będzie. Wiesz, się działo już w przestrzeni wirtualnej. To ja chcę, żeby tam był taki Another World, że wchodzisz w ten VR i tam jest taki ciemny pokoik, w którym stoi sobie komputerek, do którego możesz usiąść i zagrać w Another World. Żeby to była taka edycja, tak za 10 lat. Tego życzymy. Tak, tego sobie, sobie życzymy i tym grom, i tym, tym twórcom. I przechodzimy do kącika filmowego. Czyli w ostatnim bo o filmach też musimy sobie pogadać, bo to jest tak niesamowicie wielka część naszych 80s-owych, wspomnień. Jak najbardziej z tamtych czasów filmy, jakie gry, będziemy o tym mówić, bo po prostu są, są, są najlepsze z tamtych czasów, bo wszystko było tworzone analogowo z pasją. Przynajmniej tytuły takie, które znamy i które, które, o których będziemy mówić do dziś. często tej pasji było więcej niż czegokolwiek innego w tych filmach. Tak, tak, ale nawet, mhm. nawet y, nie miały takiego budżetu, nie miały takich y, efektów, a nawet jeśli miały efekty, to, to było wszystko robione ręcznie, analogowo, dlaczego było prawdziwe, I pomijając, nie wiem, grę aktorską czy coś, y, to, to, to było prawdziwe i nie wiem, czy to dlatego, że się wychowaliśmy na tym dla nas jest takie genialne, że po prostu byliśmy, rośliliśmy z tym, tak? Znamy znamy znamy podwaliny tego wszystkiego, dzisiaj to już jest wszystko tak, powracane. Ale, ale żeby właśnie nie gadać z perspektywy e, wspomnień, bo wiadomo, że to są różowe okulary i każdy film był najwspanialszy, a to po prostu te filmy, o których e, mówimy, będziemy sobie zawsze oglądać. Będziemy je komentować na świeżo. Będziemy też zapraszać słuchaczy do tego, żeby film oglądali z nami. Więc dzisiaj na koniec zapowiemy film, o którym będziemy mówić następnym razem. I zaprosimy... O którym mogliśmy dzisiaj tak, mówić, tak naprawdę. O którym mogliśmy dzisiaj mówić, ale odłożyliśmy go sobie właśnie na następny raz, żeby, żeby już słuchacze mogli razem z nami to sobie przeżywać. A, a dzisiaj powiemy sobie o filmie, który jest dla mnie kwintesencją tego, co się, co się działo w tym kinie wczesnych lat 90 like. i końcowych 80 od reżysera, który dla mnie jest absolutnie ikoną też kina tamtych czasów, od Johna Carpentera. A wybraliśmy ten film głównie dlatego, że tak jak powiedział Wojtek, film, film, jest, film jest esencją, a gro ludzi nie zna go, to jest co, jest, jest, jest dziwne. A, a trzeba go znać w tych, w tych ponurych czasach, które mamy. Tak, mówimy dokładnie o filmie Day Live, czyli... czyli oni żyją. Tak, genialne. Co, co, co, co na pewno może być zaskoczeniem dla osób, które słuchają naszej audycji z MP3, ale nie jest żadnym zaskoczeniem dla osób, które na przykład oglądają to na YouTubie i mają planszę zaserwowaną, gdzie... Gdzie they Live... Tak, mogliście, mogliście oglądać ten film w, wieczorami w, w polskiej telewizji bez reklam, bo w, w, w... w TVP nie było reklam, nie wiem czy teraz są. Nie, właśnie mówię bez reklam, mm. bo poszłała tak, tak, tak, to tak, jedynka tak. bądź dwójka właśnie o 23.00, bądź czasami w weekendy nawet leciało, ale z tego co pamiętam to te komercyjne stacje nie puszczały jeszcze tego. E, film... Wiesz co, bo dla komercyjnych stacji, wydaje mi się, jak już weszły te komercyjne stacje, to to już był za bardzo starość. może. Możliwe, możliwe. No, ja pamiętam pierwszy raz obejrzałem ten film właśnie nie wiem, czy budząc się w nocy, czy to jakoś było, jako, jako, jako jakoś, czy gdzieś A ty tam oglądającego. Ile ty latek to... miałeś, Danielku? Nie wiem, ci, ten film. Bo, bo ja nie liczę to, co było. Dla, dla mnie to, to jest było... dla mnie jeden z takich filmów, słuchaj, które ja Doskonale pamiętam, yy, wiążą mi się w głowie z takim kompletnym niezrozumieniem. takiego po, po, Co? No fajne, strasznie, ale co tu się w ogóle dzieje? w ogóle Co? Co? co? Koledzy powiedzieli, żeby obejrzeć, tym pożyczyli na, na, na kasecie, że takie fajne. No obejrzałem, no fajnie się strzelają, coś tam się dzieje, coś wybucha, ale co? co? Yy, nie wiem, czy, czy, czy, czy oglądałem ten film, zakumałem yy, tak naprawdę. Jakie tam motywy są poruszane? Tam jest, tam jest pokazany... Kurczę, co można o co co tym filmie powiedzieć? S no, słuchaj, no to eee... jest objawiona prawda o świecie. <grym> tak, objawiona prawda o świecie, przedstawiona przez blond wrestlera <grym> tak, który to, wygląda to jak trzeba, drwal. To, to trzeba I, I, powiedzieć, tak, że... że, że... Który chodzi po filmie w czarnych okularach z szatganem, yy, gadając ponadczasowe teksty. Tak ponadczasowe, że aż unieśmiertelnione przez... Yy... Duka. Tak, wiele osób może no, nie zdawać sobie sprawy. Tekst. Mhm. Kultowy to jest Duka Nukema. Tak, I'm here to chew Bubblegum. And, and King ass, but I'm all out of yeah. Bubblegum. To, to i... właśnie tekst z tego filmu, więc, od, więc już odpalacie YouTube y i oni żyją. Musicie, musicie ogarnąć. Gdzieś, gdzieś razem z audycją, jak będziemy ją zamieszczać w internecie, to gdzieś tam ten link też będzie w pobliżu. Na pewno. W dwóch słowach. O czym, o czym jest film? O film Tak jak tak powiedział, film przedstawia ciężką prawdę życia. Jak to y, jedni mają gorzej, a inni a, a są bogaci, Słuchaj, bo to jest, są to, jest, to, jest, to jest ekranizacja Gościa Niedzielonego, wydaje mi się. Takiego, wiesz, periodyku, który można kupić w naszych kioskach, który przedstawia świat dokładnie tak, jak przedstawił to John Carpenter. To znaczy nie jesteśmy zupełnie suwerenni. Rządzą nami jacyś iluminaci. Wszystko się dzieje zakulisowo. Narody, państwa już od dawna nie istnieją i wszystko jest po prostu sterowane marionetkowo z kulis. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że to jest film o, stary film o reptilianach, jak jeszcze się nie mówiło o reptilianach tak naprawdę. Tak jest. To tak no. jest. Iluminaci, reptilianie. Już nie ma Sony, a, a, a może trochę bardziej kosmici. Dokładnie. Przeżywamy perypetię Johna Rambo, tak naprawdę. Człowieka, tak, który Pytanie, się... kim jest ten, ten John Rambo. Tak, tak? człowiek kto go który... gra, bo to jest, to jest istotna informacja. To jest, słuchajcie, to jest zapaśnik, można to tak nazwać, a w zasadzie wrestler z amerykańskiej ligi. WWE? WWF, tak? WWF. WWF, WWF. Uh, czekaj, Wrestlemania, oh, tak. uh, zapaśnik nazywa się Roddy Piper, uh, jest po Grałem w nim na PS1. Tak? Ja, ja też, ja też, pamiętam go. Uh, jest po prostu ucieleśnieniem takiego uh, bohatera, tak, bohatera w filmu, w akcji lat. Tamtych. Klata jak ściana, blond dłuższe Blondy, włosy, włosy, kraciasta koszula wpuszczona w dżinsy, buty do kery i taki wieczny uśmiech, lekkiego zdziwienia światem, który sugeruje, że coś tam z tego świata do, do jego głowy dociera, a szybko się okazuje, że nie za wiele. Tak, czy pojawia się człowiek znikąd, szukający, szukający pracy, po czym dowiaduje się, że są obcy i po prostu od razu... I jeszcze powiedzmy, gdzie są ci obcy? Obcy są wszędzie. Tak, obcy są Są, są między nami, żyją między nami. I, I to jest jeszcze taki wątek jak z Matrixa, bo oni wszystkim, wszystkim sterują, odbierają nam własną wolę, emitując jakieś sygnały przez telewizor. Wszyscy ludzie są pogrążeni w takim psychicznym letargu nie są w stanie się z niego sami wyrwać czyli wszystko jest sterowane Tak, a nasz główny bohater bez przeszłości ani przyszłości, bo pracy nie ma e... to jest recesja jeszcze przed, przed wojną w zatoce tak, próbuje pracować niczym Arnold Schwarzenegger w Total Recall jako przekopywacz piachu po czym poznaje a, to wszystko z przekopywacz piachu <laughs> po czym poznaje obcych i co jest najlepsze w tym filmie? Trwa 90 minut, ale tam nie ma chwili na nudę. Ponieważ zaraz po, po tym, jak człowiek uświadamia sobie o tych obcych, yy, których potrafi z, rozpoznać za pomocą specjalnych okularów, których wygląda jak yy, badass, tak? Yy, drwal w koszuli, w kratę w dżinsach. Nie, nie mija parę minut, kiedy zaczyna ich po prostu na środku ulicy <śmiech> rozpiżać, Raz, dwa, trzy, ucieka. To, jak szybko jest w stanie yy, swój Amerykanin, yy, dobiec do najbliższego shotguna, to po prostu mnie zawsze szokuje w filmach. Tak. Film, film, film, jest, film jest, jak dla mnie, mówimy o nim dzisiaj, bo mówi o bardzo takiej, no, no, no, prawdzie, która tak naprawdę jest ponadczasowa i jest, jest do dzisiaj, że jedni mają gorzej, ani ten i całym światem rządzą reptilianie. Tak, i to jest takie, takie, takie zgrabne fajne wyjaśnienie, które tak. tyle by rozwiązało, A tak wszy... fajnie by było mieć tych reptilian, <śmiech> tak można o to wszystko obwinić, że to nie, nie my jesteśmy... Słabi, niekompetentni i, i nam się nie udaje, bo nie potrafimy się postarać, tylko no to są ci, ci cholerni oni. Tak. Nie, no pokazuje, że tak przecież telewizor na ścieczkę, że reklamy mówią ci: kupuj, obejrzyj. No i tak raz, dalej. to jasne, jest, jest, jest faktem wielka niesprawiedliwość społeczna. Jest faktem tam, że 1% społeczeństwa ma, ma, ma ileś tam, nie wiem, 90% mhm. środków, środków produkcji, jakby to Karol Marx powiedział tak to, to, wszystko, to wszystko jest prawdą. Świat jest fatalnie skonstruowany. Tak. A tutaj dostajemy w takim filmie idealne wytłumaczenie, dlaczego tak jest. No, po prostu nastąpiła inwazja i od roku 1956 tak. bodajże... Bo Obcy chodują dopada... ludzi, żeby kupowali e, tipsy i, e, i ciuchy. I mało tego jeszcze, jeszcze wszystkie te takie y, reklamy szczujące cycem to są takie y, nie bez powodu, po prostu one mają podprogowy przekaz rozmnażaj się. Tak, a co jest śmieszne, co, właśnie, co, co jest śmieszne, jak oglądasz te reklamy, to w tych reklamach padają właśnie słowa w stylu olej wszystko, kupuj wszystko. Tak, Tue... tak, tak. tak. To, tego nie trzeba ukrywać, w tym filmie to jest to pokazane dokładnie. Ale co jest najśmieszniejsze? Bo on dostaje te okulary, tak? On dostaje tak, takie tak, okulary, tak. dzięki którym widzi świat taki, jakim, jakim on na jest naprawdę, tak. na eee, czyli nie widzi tego, tego Matrixa, który, który przedstawiają nam kosmici, tylko widzi to, jak to jest w rzeczywistości, czyli jak jest billboard, na którym jest rozlegniżowana panienka, to już nie widzi tej panienki, tylko właśnie widzi napis – Ruchaj. – Orzeń się i rozmnażaj. Na wystawie sklepowej widzi napis kupuj, wszędzie zewsząd walą go po oczach napisy bądź posłuszny. Tak, na to, pieniądzach jest napis tak. yy, na pieniądzach, oto Twój, twój Bóg. To, to jest Twój Bóg. Ale to nie to <śmiech> jest najważniejsze w tym filmie. Dobrze, o, oświć mnie <śmiech> teraz, co jest najważniejsze w tym co filmie. Co jest... Na... Co jest najważniejsze ta, ta, ta Słuchaj, ta 10 minutowa scena jakąś się z tym drugim gościem yy, nakrzania tak dokładnie, jakby to było na ringu WWF. Tak? Jest, właśnie, musicie wiedzieć, że, to sobie, że on jest wrestlerem, bo... To jest tak ważny kontekst. Bo oni tam się tłuką na betonie normalnie, jak, jakby byli na ringu. Gdyby ktoś im podał krzesełko, to, tak. to Piper był tym krzesełkiem, no, że tam zrobił porządek. Na, na, na szczęście Ross. Dorwał, Piper dorwał deskę i rozwalał samochodnią. nią. Ale co jest, na, co do mnie w tym filmie? filmie jest na, po prostu, to jest prawdziwy amerykański film, jest prawdziwy amerykański bohater w koszuli w kratę z shotgunem, po prostu i ciśnie i, roz, i rozwalają wszystko i to jest tak, tak, tak wszystko szybko się zmienia. Tutaj są, Nawet nie wiemy gdzie oni są w pewnym momencie, że gdzieś tak. Kompletnie. Siedzimy, oglądamy, ty ej, zobacz, co są jakimś jakimś bunkrze. Nie, to jest chyba pojazd kosmiczny, a nie, zaraz, to jest, to jest stacja, stacja telewizyjna. Nie. E, polecamy ten film, naprawdę. bo Bardzo, to jest 90 minut, których nie będziecie żałować. Tak, bo do tego filmu, tak jak mówię, mówię, możemy podchodzić bardzo, y, po, po, potrzebuje słowa, które jest poważne i mówi o egzystencji, o, mhm. e, egzystencjonalny, a z drugiej strony to jest tak, tak... To jest esencja kina akcji y, lat osie, 80., dobrze? Mówić? 80., tak, mm -hmm. tak, to jest 88 rok. Tak, i ty, nie ma nic zbędnego w tym filmie. Po prostu to, jak. Znaczy jak może jak, jak, jak wątków przechodzą, jest więcej niż drzewa. Jak, jak wątki <laughs> przechodzą same przez się, Jak po prostu, wiesz, ten film nie, ten film nie tłumaczy ci na siłę scen. Hmm. Ale, bohaterowie ale zruś, patrzą na siebie i nie zruś, muszą też, mówić do siebie. Zwróć też uwagę jak doskonale, on jest zagrany, jeżeli pojawia się tam bohaterka, która źle z oczu patrzy, to ona jest zła. No ale później. No tak, nie, ona jest zła. Ona jest zła. Ale najpierw jest neutralna, zła. później. A jeżeli jest... mamy jeżeli mamy, słuchaj, team dwóch bohaterów, którzy ruszają do akcji, jeden z nich jest czarny, to. Miałeś rację, Murzyn ginie! Tak, Murzyn musi <laughs> zginąć, Murzyn nie ma szans. A tak niewiele brakowało, no. No prawie, prawie. Pronto. Ale, ale... To, mm, wszystko, nie, źle, bo główny bohater też na samym końcu ginie. Ha! Możesz spoilować, ale nie krzyży mikrofon. Oj przepraszam, <grym> ja widziałem właśnie, pojawiło się czerwone światełko. Um, tak, no to chyba wszystko, opowiedzieliśmy, opowiedzieliśmy cały film. Opowiedzieliśmy cały film i, i nie żałujemy. I y, tak naprawdę, nawet mimo to, że opowiedzieliśmy cały film, to... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby, żeby ludzie go sobie zobaczyli. Ja przyznam się szczerze, że naprawdę oglądam, oglądam ten film raz, dwa razy w roku. Za każdym razem wyciągam z niego coś nowego. Ja nie widziałem go od przynajmniej 15 lat. A muszę Ci powiedzieć, że jestem wielkim fanem Johna Carpentera. Mhm. A lubię prawie wszystkie jego filmy. I widziałem prawie wszystkie jego filmy, nie widziałem jego ostatniego filmu i nawet mi zaskoczyło, że powstał. Jest jakiś taki film z roku 2010, który jest o jakimś opętaniu, jakiś egzorcyzmach, coś, coś, coś w tym stylu. I on mi jakoś zupełnie umknął. A to dlatego, że rozstałem się z Carpenterem po jego filmie z 2001, który nazywał się Duchy Marsa i grał w nim raper Ice Cube i był najlepszą częścią tego filmu, co wiele o nim mówi. O, o tym filmie Ice Cube, też. <grymne> <grymne> był, był, był to fatalny, fatalny, fatalny film, fatalny, okropny. A, a Carpenter ma na koncie naprawdę bardzo dużo takich filmów, które no, przeszły do historii kina na pewno, ze swoimi motywami. I żeby nie być gołosłownym, to mamy tak. Z rzeczy, które ludzie w Polsce może nie klarzą, jest Dark Star, czyli ciemna gwiazda po polsku, to oczywiście sci-fi, podobnie Atak na posterunek 13, również sci-fi, również, również sci bo to jest jakiś posterunek taki pozaziemski. Potem jest Halloween, Mike Myers, biegający z nożem, bardzo, bardzo klasyczny horror typu slasher który na pewno, na pewno bardzo się przyczynił do, do rozwoju tego gatunku I, i w ogóle polityki kina tego typu. Potem z kolei była mgła, The Fog, na podstawie Kinga. To to się tak kończy strasznie. Tak. To jest to... Tak, tak, tak, tak. Ja oglądałem tylko końcówkę tego filmu. A nie? potem mamy Snake y y Pomóż, Snake Pilgrim? Nie no, proszę cię. ja Ja mogę Pokaż zapomnieć, tam. ale to taki wiesz. Ucieczka miłości... z Nowego. Ucieczka z Nowego Jorku. Teraz ci wejdę słowo, bo. I tam Kurt Russell, jako wiesz, największy badass, to, to, to, to... Wchodzę... duchowy ojciec Dukanukema. Tak, ale Dukanukema schodzi słowo, bo przed chwilą myślałem, wiesz o czym? Bliskem. Jak będziemy rozmawiać w przyszłym, przyszłym tygodniu o Blacktornie, to sobie myślałem Tak to, to, to pomyślałem, kto jaki film by do tego pasował. Mhm. Ucieczka z Nowego Jorku. No masz rację I, i, i pojedziemy sobie razem z, z ucieczką z Los Angeles, którą potem też jeszcze zrobił Carpenter. To są dobre filmy. To są do, oj, to są to dobre filmy. Kef, oh, no, to no. jest taki Kurt, Kurt Russell po prostu. No, i, Kurt, no i właśnie wydanie. jak już, już, już Kurt Russell to następny film, czyli The Thing. Coś. to co, a to, to, wiesz, to, nowe? to To nowe, nie? To, to, to, to a, ale to stary mi w zupełności wystarczy. E, tak, rozumiem, że ten gest, który wykonałeś na naszej karteczce oznacza, że nie będziemy mówić w przyszłym tygodniu o totalnym Call. Nie, bo powiedzieliśmy w tym zniem... Tygodniu, kurczę, też powiedziałem tygodniu, a miało być w przyszłym miesiącu. No zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy. ale no, tak jak dzisiaj do Naderwarda i flashbacka. Dobrze, już. to mówisz ucieczka z Nowego Jorku? Tak. Dobra, oglądajcie z nami ucieczkę z Nowego Jorku i ucieczkę z Los Angeles. O tym będziemy, będziemy gadać. Tak. O tym będziemy gadać. E, Dalej. Była Christine. Też, też na podstawie Stevena Kinga. Oglądałem Został kilka Został razy. Z samochodem. Z samochodem, no przecież to świetne było. Następnie jak Gwiezdny Gwiezdy Przybysz i Starman. No to już taka m, troszeczkę, troszeczkę inna poetyka, bo to jest taki e, film troszeczkę taki poetycki i, i z takim przesłaniem mocno ekologicznym. Nawet, tak. No taki, taki inny, inny Carpenter. Potem wspaniała wielka draka w chińskiej dzielnicy. Czyli znowu kwintesencja kina akcji. Następnie książę ciemności, czyli szatan wstępuje na ziemię. Potem właśnie oni żyją. Potem wspomnienia niewidzialnego człowieka. Potem wioska przeklętych. W zasadzie remake którzy są lata 90. 95. rok. Moje ukochane absolutnie w paszczy szaleństwa bardzo mocno lovecraftowskie Potem już niestety taki schyłkowy carpenter bołowcy wampirów. A potem te nieszczęsne duchy Marsa i teraz ten, ten oddział, czyli, czyli właśnie ten film o opętaniu. no Słuchaj, ile z tych tytułów, które przed chwilą przeczytałem zapalają Ci lampkę? Nie wiem. Ucieczka z Nowego Jorku, whoop. Christine, whoop. Wielka draka fińskiej zielnicy, jeżeli nie skojarzyłeś, to stary, musisz nadrobić. W paszczy szaleństwa też Ci bardzo polecam, ale no tak jak, tak jak, tak jak mówię, no to, jest, to jest taki reżyser, który... Oj, ależ on ma dorobek stary, ależ on ma dorobek. I niesamowite jest również to, że muzykę do swoich filmów w większości zrobił sam. A trzeba, trzeba powiedzieć, ja, ja bym bardzo porównał muzykę z Oni Żyją z Karpetnera, porównałbym ją bardzo do flashbacka. Bardzo stanowana, praktycznie hmm. cały czas ta sama, ale i, i zawsze i jest praktycznie tylko wyłącznie w momentach, kiedy za, zaraz będzie walka albo coś hmm. takiego. Co śmieszne, to był taki taki, taki zauważyłem, że w ogóle Another World ma dwa razy dłuższy soundtrack niż Flashback. Flashback praktycznie w ogóle nie ma muzyki, więc cały soundtrack ma 11 minut. Yy, a Derrwa ma 20 minut w ogóle, co jest takie mm, bardziej klimatyczne Anna Derrwold, więc wydaje się, brakuje mi a tego. Anna Derrwold miał filmowego. dosyć długi y, utwór rozpoczynający, no bo całe to intro miało jakąś taką stronie ciężka dźwiękowa, było długie. Mm -hmm. A potem też na zakończenie przy napisach całkiem, całkiem długi utwór leci też. No to możliwe, że dwa też, utwory już też, tutaj też są dużą robotę. Brakowało mimo. mi tego flashbacku, bo bardzo tak? mało muzyki jest. No. Mm -hmm. Powiem, czyli grałem, grałem przy po prostu zalopowanym mm, soundtrack'u z flashback'a, bo brakowało mi muzyki w tej grze zupełnie. No dobrze, słuchaj, to sobie pogadaliśmy bardzo, bardzo. No, bardziej nie Wite, Bite dwie godziny, czyli no, kaseta nam się powoli kończy, bo to jest VHS 120. Dokładnie. A, I koniecznie, y, jak już y, się pożegnamy, to prosimy przewinąć kasetę przed oddaniem. Hehe. <głos> Hehe. <głos> I co? I sobie na dzisiaj zakończymy. Dziękujemy wszystkim za... Dziękujemy serdecznie za dwie wspólnie spędzone godziny, bądź nawet dłużej, jeżeli ktoś zasnął, musiał przewinąć i dosłuchać do końca. No i powiem, że no, nieważne, czy nas słuchacie, to mamy tak, tak jarające nas tematy, że tak będziemy to robić. Tak, będziemy to robić, bo bo, bo nas to jara. Ha, Pozdro. O, skasowałem wszystko. <laughs>